Dobry wieczór, witamy w 75. odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, drodzy słuchacze, nagrywamy 19 grudnia o godzinie 22 w Polsce w poniedziałek. 31. Hmm. 31, tak, umówiliśmy się na 31, bo Rafał napisał 31, więc umówiliśmy się na 31, ale tak czy siak jest faktycznie 22, więc jedziemy z nowym odcinkiem. Słuchajcie, ostatnim odcinkiem już w tym roku. No bo wiadomo, święta nagrywamy co dwa tygodnie, więc wypada, że widzimy i słyszymy się dopiero po Nowym Roku. Ale jeszcze zanim się będziemy żegnać, to nagramy te dwie godziny. Więc słuchajcie, ze mną nagra standardowo. Wojtek Kocjan. Witam serdecznie. Będzie z nami Rafał Rodomyski. Cześć wszystkim. I będę ja, czyli Christian Kander. Słuchajcie, więc jedziemy co w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku w końcu powiem ograłem, i powiem o Battlefieldzie 1. E, powiem wam tak, e, miałem grać w tego Titanfalla dwójkę, i to był pierwszy plan, bo chciałem, bo lubię te klimaty, więc e, miałem go, miałem w niego pograć, ale coś po prostu mi się stało, że w niego nie pograłem. I pograłem sobie w takim razie w B1, B, B1, z, i powiem wam szczerze, że dobrze się stało, że w niego pograłem. E, powiem wam czemu i, i, i to tyle, więcej o tym nie powiem powiemy też o grach na Wiarze. powiemy też trochę o pecetowej docie e, i w sumie o tym co się dzieje w Polsce w, powiem wam szczerze, że straszny burdel macie w tej Polsce, co? co, co tam się teraz dzieje? E, więc tym pięknym akcentem przejdziemy do y, Rafała więc Rafale chciałbym, żebyś ty zaczną, zaczął Hyde Park i powiedz mi co się dzieje w Polsce Boże, ty, ja nie wiem, telewizji nie oglądam. No, gdybym miał czas oglądać telewizję, to bym miał czas nagranie, a niestety nie miałem czasu nagranie przez ostatnie dwa tygodnie. To jest największy... Co takiego robiłeś, Afale? Zasadniczo, nie no. życie, wiesz, po prostu jakieś tam wszystkie inne sprawy, wiesz, gdzieś tam nie ma się co rozwijać, wiesz, tam praca, znajomy i tak dalej, jakieś wyjazdy do... Yy, gdzieś tam do innego miasta i tak dalej, no po prostu nie było czasu odpalić no my też nagrywaliśmy ostatnio chyba w środę, teraz wiesz, w poniedziałek no tak naprawdę no. te dwa tygodnie były krótsze trochę niż zwykłe dwa tygodnie no i nie miałem czasu, no niestety mhm. Mhm. czyli Jeżeli ogólnie chodzi... nic no no, jeżeli chodzi o granie, nie było czasu. Spinałem się strasznie, ale też nie dałem rady trafić do kina na, e, na Łotra. Wy byliście na Łotrze? Coś oglądaliście? E, e, ja, byłem na, ja byłem na lepszym filmie, byłem na Nowym Pitbullu. O, no to nie, tego aż tak się nie chciałem, wiesz, zapędzać. Słyszałem, no. że bardzo jest e, kontrowersyjny, jeżeli chodzi o jakość. Jest hardkorowy Jest hardkorowy, bo powiem Ci, że jeżeli jest krew To tej krwi jest dużo Jeżeli przeklinają, to robią takie wiesz, no Tak no, że to szok Jeżeli jest śmiesznie, to naprawdę jest Zajebiście śmiesznie I jest po prostu Bigger, wszystkiego jest więcej no nie. Tak jak po prostu W jakiejś tam dobrej kontynuacji ja, Nie w ogóle dziwiło, że, że Słuchajcie, ten, ten film powstał Przez 10 miesięcy tak, ta. ta, ta, ta jakby... no bardzo szybko, bo to, to nie Bardzo szybko, tak. Ten poprzedni. Tak, tak, tak. Nie, nie ukrywam, że i... mi się dwójka bardzo podobała. I do, dokładnie. I powiem Wam, że e, ten nowy pitbull daje radę. Ogólnie, ogólnie daje radę. Oczywiście jest śmieszny. Oczywiście połowa tych wszystkich aktorów wraca i No i to, to jest ten sam poziom, wydaje mi się, że to, no, to jest fajna roz, rozgry, rozrywka do kina, w której sobie po prostu idziesz i wiesz, co cię czeka i po prostu to dostajesz i, i, i dla mnie jest super i dobrze i naprawdę dobrze się przy tym bawisz. E, no. A jeżeli chodzi, e, Rafale, o Twojego Łotra, to ja osobiście, e, no pewnie pójdę, bo, no, bo to Star Warsy. E, powiem Wam, że na przykład ja mam w kinie, w kinie w, tam jest, dajmy na to, cztery sale kinowe, nie, niech będą. Tam są na ogół jakieś trzy sanse. To wyobraźcie sobie, że do końca roku jest tylko jeden seans. Star Warsy. Więc w tym kinie nie obejrzycie nic, poza Star Warsami, do końca roku. Trochę przegięte, przegięte trochę jest to, jest to dla mnie. I chyba seanse są co 15 minut. Eee, nie, nie, no więcej, muszą być więcej, jak są cztery sale. No ale mniejsza to, no w jednym kinie jest tylko jeden film. No. Coś ci konsolowcy z czasem mają problem, nie Wojtek? Ech, tak, no właśnie zauważyłem. Znaczy, nie, to myślę, że no, wiesz, ja się dostosuję tam 31, a 22, to była mnie <grym>, to całkiem no. dobra godzina. No nie, zastanawialiśmy się, czy to, to nie jest wina wydłużonych loadingów i, i tego typu rzeczy. <grym>, no tyle, no więc takie to były powiedzmy przykre dwa tygodnie. Nie powiem, że całkowicie gdzieś tam wiesz, poza, poza branżą, poza konsolami i tak dalej, nie, ale czegoś się zbyt dużo ciekawego wiesz, nie wydarzyło i, i jakoś mnie nic nie popchnęło, ale nakręciłem się dosyć mocno, żeby teraz dosiąść się do drive Club'a, czyli znowu będziemy odgrzewali jakiś kotlet. Jeden z pierwszych, już, już taki zieloniutki. Hmm. Natomiast yy, ciągle się powstrzymuję, żeby zrobić zakupy świąteczne i, i na tych promocjach jakiś cyfrowych nie powyciągać jakichś tygierek, bo teraz yy, w dosyć niezłych cenach yy, były yy, te 12 gier, nie? taki adwentowy kalendarz, wiesz, Sony zawsze robi, no to rok temu wciągnąłem chyba trzy gry na tym kalendarzu, z tego co pamiętam. Mm. I teraz też te promocje były całkiem niezłe, bo jeszcze nie wszystkie, bo teraz chyba ostatnia to, to była FIFA, teraz przez weekend, dzisiaj nawet nie spojrzałem. Dzisiaj jest GTA 5, Rafale. Dzisiaj już jest GTA V i tak, przyznam GTA 5. szczerze, że ono jest chyba za 130 zł, ono chyba jeszcze tak tanio nie było nigdzie w cyfrze. Bo w ogóle 130 zł na grę, która wyszła w 2000, w sumie chyba 2012 albo 2013 roku, no, no to tak, pro promocja, wiesz, promocja. Jest to promocja, to... no i oczywiście, że tak, nie natomiast no... No, umówmy się, GTA wiesz, jest samo dla siebie klasą i, i tam się nic nawet nie zbliża. Przede wszystkim oni tam ciągle coś wrzucają i ciągle to żyje. Ale i tak mu chyba wolę grać na PC, tak wiesz, bo, bo jeżeli gra ma wiesz, tak długi mieć żywot, to aż szkoda tego nie pomodować, coś się tym nie pobawić. Eee, no, korci no, tak. mnie, korciły mnie Tytany, korci mi właśnie Battlefield 1. To jest, wiem, że obydwie gry są wiesz, na tyle dobre, że, że trzeba ich no, spróbować, nie? bo nawet tak nam jakaś kampania, wiesz, jest, która, którą przyjemnie się parę godzin pobawić. Nie, nie, hmm. nie spotkałem się zbyt wieloma negatywnymi opiniami. Eee, co tam dzisiaj, było, zmienimy, dzisiaj zmienimy ten stan rzeczy, Rafale. Mówisz? Aż tak? No, no. dobra. Mówię, no w każdym robić. razie nic ciekawego się nie działo. Może Wojtek podratuje sytuację. Wojtku, co, co tak. tam u Ciebie, no? No, ja to wyciągnąłem takie cztery newsy z ostatnich dwóch tygodni. Na pewno bo można ich wyciągnąć o wiele, wiele więcej, bo... Bo branża nie śpi nigdy. Eee, nawet sezony ogórkowe. W, w Wojtku, ale y, zanim przejdziemy do newsów, ogarniamy temat, co ostatnio robiliśmy. No, no. No, tak. to Wojtek to wyciągał wiecie, o... newsy przez dwa tygodnie. <laughs> no, no tak. tak. No, no, no. To jest kwestia niewyspania chyba. No, ale co, robiłem, co robiłem? Ogrywałem dotę. Ogrywałem dotę, bo wróciłem do doty po mniej więcej półtorej, rocz, półtorej rocznej przerwie. Sporo, no. I o tej docie opowiem tam w odpowiednim momencie. Aha. E, a oprócz tego, oprócz tego, tak naprawdę, też nie bardzo miałem czas na nagranie, na rozrywki, bo taki okres grudniowy, gorący, przedświąteczny dla dziennikarzy. E, no, także raczej zajmowałem się wszystkim, tylko nie tylko nie jakimś takim graniem dla zabawy. Mhm. Obejrzałem kolejne od przygody Pirata Geja, no i tak tyle mm. czyli Black Sails, tak? Black Sails, ta kontynuacja to ciekawe, nie ma trzeciego sezonu na Netflixie co mm. wypełniło moje serce ale ty, ja, ja, jak oglądasz fir, film o piratach, to powiesz z jakichś stron no właśnie <śmiech> <śmiech> no. dobra, dobra I know what you did there e, no. e, tak. e, więc słuchajcie to, to Wojtka u mnie no w sumie był ten pitbull ale, ale to z takich, e, e, takich, takich, takich kulturowych rzeczy, ale tak na dobrą sprawę pograłem, pograłem oczywiście, że pograłem jak mógłbym nie pograć e, Battlefield, przede wszystkim pograłem Battlefielda przeszedłem go e, przeszedłem go no, nawet już pomału go przechodzę drugi raz bo oczywiście pl platynka, która jest do, dosyć prosta e, no i poza tym multi, multi, multi, multi pograłem sporo w te multi i mam pewien już mogę wam, wam powiedzieć czym jest Battlefield ale to powiem oczywiście to w temacie głównym później Poza tym oczywiście tamper, tamper VR żyje, VR ma się dobrze i oczywiście tylko i wyłącznie jedna gra teraz jest na VR dla mnie, która się liczy jest to tamper Może opowiem w tym odcinku, chcę w tym odcinku powiedzieć o innej grze na VR ale być może o tamperze też powiem Zobaczymy, zajebista gra Krystiana, tak przy okazji, jako wiarze mówisz, no. Zdarzyło ci się, bo to już tam trochę czasu trzymasz to pudełko w domu. Zdarzyło ci mm -hmm. się, miałeś sytuację, kiedy, nie, nie wiem, albo potrzebowałeś, albo cię właśnie sytuacja zmusiła, że grałeś w jakąś zwykłą gierkę w tym trybie kinowym na wiarze? Czy jednak zawsze grałem? Yy, znaczy, wiesz, tak, tak na, na zasadzie, że yy, ogram w to, więc sobie odpalę tryb kinowy, nie. Tylko na takiej zasadzie, że a sprawdzę sobie, zagrałem sobie jeden cały mecz FIFA. Nie, no, fajne to jest, tylko że brakuje tej ostrości, no nie widziałeś jak to mniej więcej Rafale wygląda i, i miałeś takie wrażenie, że, że to jest taki ale troszeczkę kineskop. Nie no właśnie mi chodziło o to, czy, czy ja wiem, że to jest powiedzmy no z jednej strony fajne, bo rozmiar ekranu, z drugiej strony słabsze, bo ostrość właśnie, czy wiesz, czy była jakaś sytuacja, w której jednak stwierdziłeś, że okej, okay, to będzie dobra alternatywa, bo, bo powiedzmy nie mogę z telewizora, nie? Nie, nie, nie, nie. nie. <gry> Nigdy w życiu bym nie pomyślał o grze, która jest dedykowana na normalnie na konsolę, na telewizor, żebym grał w na to na wiarze. Odwrotnie, tak. Właśnie Tamper jest taki, o którym może, może w tym odcinku powiem. Ale w drugą stronę, że, że, że FIFA na wiarze. Nie, nie, nie. Tego typu rzeczy nie Rafale. Nie, bo. bo, bo... Okej, okay, no, ekran jest duży. Jest duży, ale, ale tra tracisz tą jakość. Ewentualnie Rafale, musiałbym się zastanawiać nad filmami, bo powiem ci szczerze, że nie odpalałem żadnych filmów i być może filmy nie tracą tak na jakości jak gry. W sensie nie ma może tak tych pikseli, i tak dalej. Gdybym wziął coś, coś takiego naprawdę, co, co dużo zajmuje jakieś blu raya z prawdziwego wrażenia i bym go odpalił i odpalił go sobie na wiarze, może by to dobrze wyglądało i może bym się czuł jak w kinie, by było spoko. Ale, ale z grami nie, nie, nie, nie, nie. Z grami testowałem i nie polecam. E, tak, więc e, tutaj był ten tamper. E, o, o czym chciałem powiedzieć i w sumie i w sumie chyba tyle. E, ostatnie bicienie właśnie, żeby żeby na e, na trochę pograć właśnie z Wojtkiem. Rozmawiałem, czy grał w Shadow Tactics. To jest Gierka, która jest podobna do Komandosów i, i kurczę, no w ostatnią grę tego typu to grałem w Desperados grałem jeszcze w Robina, w Robina ten Sherwood, coś tam to było też dosyć fajne w Chicago jeszcze grałem, tej samej firmy wszystko i później jeszcze grałem w tego Komandosa, który był w 3D ale to było strasznie słabe i mnie właśnie ciągnie że patrzę sobie co na kompa wychodzi widzę, że coś ala la Commandos, więc może sobie to ogarnę, tylko nie wiem czy mi pójdzie właśnie sobie ściągnąłem demo i sprawdzę czy to mi pójdzie więc no to, no to chyba tyle, mi trochę, żeby sobie troszeczkę na pececie pograć, szczególnie, że moja dziewczyna gra ostatnio, wyobraźcie sobie, w Battlefielda, e, więc mam ochotę na peceta. E, dobra, więc w sumie to tyle u mnie, e, myślę, że możemy jechać dalej z tematami i Wojtku, bo tak bardzo chciałeś mówić, że masz cztery newsy, to <śmiech> przynajmniej powiedz na razie o dwóch e, pierwszych. No dobra. No? to Pierwszy to raczej tutaj bardziej zaproszenie niż, niż news, ponieważ mm -hmm. nie da się tego przekazać w formie newsa. Pojawił się na YouTubie do obejrzenia pierwszy fragment dokumentu o nazwie Doom Resurrected to Helen Back To jest... To jest taka opowieść o tym, jak musiał umrzeć Doom 4, żeby mógł powstać DUM, ten, ten, który się pojawił w tym roku. Mhm. Bardzo, fajna, bardzo fajny dokument, zapraszam. No, jak jeżeli ktoś w YouTubie wstuka Doom Resurrected Part 1, czy tam To Hell and Bug, no to myślę, że znajdzie. Jeżeli nie, to u nas na stronie jest news tam z zeszłego tygodnia, się, z 13 grudnia no, także to jest taka, taka ciekawostka mówię o tym dlatego, że to jest bardzo fajne, bo niezbyt często mamy okazję jako gracze dostać taki fajny całkiem materiał porządnie, profesjonalnie zrealizowany, który jest dokumentacją na temat gier nie? zazwyczaj nam się, tam, nam się tam wciska jasne, że to też ma walory promocyjne tam marketingowe, oczywiście ale to jest przede wszystkim dokument, który się dobrze ogląda więc im więcej takich filmów, tym, tym fajniej, bo to pokazuje nam ten te, te, te kulisy powstawania pewnych rzeczy, no i chyba zwłaszcza dla takich ludzi, którzy w branży siedzą, to są też ciekawe rzeczy, nie? Mhm. To no, tak na szybkości też w, jakby... Właśnie tylko powiem, że bez problemu znalazłem i, i, i może sobie to mhm. odpalę. No okej, okay, no. Drugi drugi news z, tutaj z podwórka polskiego, tym razem otóż okazuje się, że, jaki yy, yy, yy, yy, damian Moniera, yy, damian Moniera, yy, nieważne. Nie wiem, jak się dokładnie to, to, to, tego gościa mówi. Jest Damien, no więc domyślam się, że Damian, Damian Moniera dołącza do Techlandu. To jest koleś, który współpracował przy, przy Wiedźminie i ma dość duże, yy, dość duże doświadczenie w tej, w tej sprawie. Yy, no i to może być ciekawe, zwłaszcza, że Techland zapowiedział kilka produkcji. Jedna z nich ma być produkcją tam, fantasy RPG, więc zobaczymy, co, co się będzie działo. Ten koleś pełnił funkcję senior designera w, przy przy, przy Gwincie, yy, był lead, nie, przepraszam, przy, li, przy Gwincie był lead designerem, a, a yy, tam pełnił funkcję senior designera. Także koleś z ogromnym doświadczeniem. To jest taki news, może się wydaje, kogo to tam interesuje, co tam, co tam, kto tam przy czym pracuje. Ale czasami, co już pokazało mi, pokazała mi praca, przy w projekcie czasami nagle jakieś nazwisko gdzieś tam się wyłania i się okazuje, że to jest taki kamień milowy przy produkcji jakiejś gry. Mm -hmm. I skoro ten news wypłynął, skoro taki news poszedł w świat, to, to zazwyczaj to, jest, to znaczy, że to jest coś, coś, na co warto zwrócić uwagę i może o pań, panu Damienie monierze usłyszymy jeszcze i być może będzie to kolejna osoba z branży gier, która dołączy do tego grona tych, o których się po prostu rozmawia czasami nawet przy piwie gdzieś tam mm -hmm. w towarzystwie graczy nie? to tak, takie pierwsze dwa mm -hmm. news eee, okej okay. eee, w ogóle gdzieś, gdzieś mi, nie, nie wiem Wojtko czy widziałeś ale gdzieś mi przeszło, że w ogóle CD, CD Projekt dostaje dostanie jakąś dotację na, na ten swój nowy projekt eee... zasadniczo to ja właśnie o tym mówiłem, chciałem powiedzieć aha aha no, no, no to akurat przechodzimy później do Raf Rafale do ciebie, no tak, mamy, mamy jakiegoś newsa już konkretnego, mówiącego o tym, no wcześniej to była zapowiedź, tak? a teraz jest to jakaś już konkretna informacja, że poprzez Narodowe Centrum Badań, Centrum Badań i Rozwoju będą przyznane dofinansowania dla branży gier w Polsce, które, no mamy kilka fajnych studiów, no i które przygarną łącznie aż 116 milionów złotych. To nie jest w sumie kwota, o której można przejść obojętnie. Fajnie, że jest w tym newsie rozpisane na co te pieniądze mają być przeznaczone, bo to są jakieś tam, zaraz Wam powiem, jakieś budowy nowych silników, dosyć ciekawe systemy. Fakt faktem, że to jest rozplanowane na najbliższe 6 lat, czyli do 2023 roku, to, to już brzmi prawie jak wiesz, deuseksowa przyszłość, ale no, wiesz, ale no są w stanie na pewno to wycenić. Tak, Łącznie 38 projektów dostało jakieś dofinansowania, no to powiedzmy, że nie każdy dostanie po 10 baniek, ale najbardziej wygranym, w sumie nie ma się chyba czemu dziwić, jest CD Projekt, który Łącznie z tego co tu podliczyłem, około 18 milionów ma z samych projektów, które, które akurat w dniu się mam podsumowane. To jest między innymi e, największe, to jest chyba 10 milionów na City Creation, który ma służyć do kreacji żywego, e, grywalnego w czasie rzeczywistym miasta, e, które będzie sobie wykorzystywało wiesz, autonomię, jakąś tam sztuczną inteligencję i będzie się po prostu mm, no w jakiś tam sposób żyło i zmieniało. tak? Czyli, czyli czy to świat Wiedźmina, czy, czy jakiegoś GTA, po prostu do otwartego świata e, wykorzystanie takiego systemu. To brzmi co najmniej ciekawie. No, poza tym dostało się również i Flying Wild Hawksom i Techlandowi, żeby trochę jakoś tam, czy opracowanie nowego silnika graficznego, jakiejś tam technologii wspierania efektywności produkcji zaawansowanych technologicznie i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że zobaczymy dopiero efekty, a, a teraz nie ma zbytnio co, co rozważać. No, te projekty też są w różny sposób opisane i to, że one są w tym momencie rozpisane i ktoś ma jakieś plany, nie znaczy, że te plany zostaną ukończone, tak? bo jeżeli mówimy o opracowywaniu czegoś nowego, czy, czy badaniu jakichś ciekawych nowych rozwiązań technologicznych, no to nie jest to łatwa droga i w gruncie rzeczy no, wcale się nie musi udać, tak? No ale powiedzmy, że niech chociaż część z tych projektów się wiesz uda, no, to będzie świetnie. tak Najważniejsze, że to jest jednak jakiś dodatkowy mm, pieniądz, że wiesz że, że branża gier zostaje w Polsce y, po raz kolejny doceniana i dostrzegana, tak? również przez rząd, a nie tylko poprzez jakieś wiesz, nagrody i, i za granicą, tak? no bo chyba można śmiało powiedzieć, drugiej... że coraz głośniej jest to nas. Z drugiej strony Rafale, jeżeli chcieliby to wszystko faktycznie zaimplementować do, do, do, do, do tej swojej gry, no to ja nie wiem czy ta gra nie wyszłaby dużo, dużo później niż wszyscy planują, że wyjdzie. No ale to e... nie jest wszystko, wiesz, w odniesieniu do jednej gry, do... Znaczy, pewnie do tak, no tak, tak, nie, to jest ogólnie, no wiesz, oni nie, w, nie, w, takim, w, takich, w takie gry inwestują, czy jedna, czy druga, czy kolejna, to też pewnie będzie otwarty świat i po prostu mhm. pracują nad rozwiązaniem równie dobrze, to może być przecież e, jakieś rozwiązanie, które tak jak, wiesz, e, jakiś Unreal Engine czy, czy inny e, graficzny silnik będzie po prostu odsprzedawane, tak? No tak, tak, tak. Ja wam coś powiem. To wcale nie jest, paradoksalnie to wcale nie musi być dobra wiadomość, dlatego że jest kilka rzeczy, o których ludzie często zapominają, a ja sam tego doświadczyłem na własnej skórze, wszyscy w projekcie chociażby, to znaczy każda dotacja jest obwarowana taką ilością różnych przepisów i umów że w pewnym momencie może się okazać, że głos urzędnika będzie ważniejszy, po prostu będzie silniejszy niż, niż to, co de facto rynek potrzebuje. Nie wiem, jak jest dzisiaj, jak są dzisiaj konstruowane te umowy, ale, ale problem z jakimikolwiek dotacjami jest też taki, że składając wniosek, trzeba się bardzo mocno trzymać tego, co we wniosku jest napisane. W przeciwnym razie jest on po prostu niezrealizowany zgodnie z tym, co tam jest w tych założeniach, a w związku z tym albo dotacja może być cofnięta, albo część dotacji cofnięta, albo po prostu jest urzędnicze salto mortale, albo raczej urzędnicza sraczka przy tego typu rzeczach, więc ja nie jestem wcale hura optymistyczny, dlatego, że tam, gdzie rząd wmacał swoje palce, to naprawdę jeszcze się nigdy, nigdy w historii świata nie skończyło dobrze. No, ja nie jestem anarchistą, absolutnie, ja jestem przeciwnie, państwowcem, ale, ale uważam, że państwo nie powinno y, grzebać za bardzo w branży. Natomiast, y, bardzo fajnie, że, że to doceniają, ja tylko po prostu boję się, że. Czy to nie będzie pułapka dla wielu z tych studiów, zwłaszcza dla tych mniejszych, bo jeżeli mniejsze projekty... Ja wiem, co to znaczy, kiedy, kiedy nagle przed Tobą staje taki urzędniczy, biurokratyczny moloch, a Ty jesteś zwykłym małym, małą firemką, która zatrudnia tam parę osób i próbujesz się z tym zmierzyć i to jest czasem ponad siły i powiem Wam, że to może być dla wielu, wielu firm mniejszych. Dla CD Projekt to nie jest żaden problem? Oni po prostu biorą kasę, bo tak naprawdę dotacje... Wiecie, dla kogo są dotacje? Nie są dla tych, którzy nie mają pieniędzy. Dotacje są dla tych, na, których na nie stać. Po prostu. I jeżeli CD Projekt Red tam wyhaczy kilkanaście milionów, to bardzo przepraszam, ale warto dzierżynkować te firmy w porównaniu z tą dotacją i tak dalej. To po prostu jest jakiś tam dodatkowy zastrzyk który by niczego nie zmienił tak naprawdę w ich, w ich planach i realizacji. Mhm. Taka, jest, taka jest smutna prawda. A wszystkie te małe firemki, które tam są, tak naprawdę mogą wpaść w pułapkę, z której nie wyjdą i, i jeżeli się z tym nie uporają, a wbrew pozorom jest bardzo trudno się z tym uporać, to po prostu wpadną, wpadną w to i, i niestety, ale wiele z nich po prostu upadnie, bo sobie z tym nie da rady. No sorry, taka smutna wizja, ale mhm. tak jak mówię, to nie jest wcale dla mnie dobra wiadomość. To jest wiadomość taka... Gdyby rząd rzeczywiście chciał pomóc polskim przedsiębiorcom i polskim producentom gier, to przede wszystkim musiałby znieść miliardy durnych... Może miliardy przedział, tysiące durnych przepisów i obciążeń fiskalnych, tego typu rzeczy, a nie tam dawać dotacje. Bo żeby dać dotację, to jest najprostsza rzecz, tak? Weźmy z Unii, dajmy komuś. No, sorry. Tak się nie rozwiary na koniec. E, tak, e, słuchajcie, to, to jeśli chodzi o, o tą do, dotację dla, dla, dla Redów, dla, dla CD Projektu, słuchajcie, ja, ja mam e, taką dosyć ciekawostkę. Dzisiaj sobie wchodzę i sobie e, słyszę o zabezpieczeniu denowo. E, Wojtku, bo ty siedzisz w komputerze. słyszałeś o tym zabezpieczeniu? Z pewnością. No, tak, słyszałem pewnie. Więc e, z tego, co ja słyszałem, to i wiem, to, to jest zabezpieczenie, które bardzo ciężko złamać i praktycznie jest nie do końca złamany jeszcze w niektórych grach i ogólnie gry, które wychodzą z tym zabezpieczeniem no mija parę miesięcy, kiedy, kiedy uda się komukolwiek przez to przejść, o ile w ogóle Wojtku? No zgadza się, tak, tak, bo no, tylko że nowo ma ten problem, że przy okazji generuje milion problemów, z którymi się no tak, no tak, tak gracze tak, tak. muszą borykać, więc to jest dość kontrowersyjny temat. Mhm. Gdzieś tam w wakacje był news, że jakiś haker podobno z Rosji się Ta, tam, pochwalił, chyba, że, coś tam niby, że coś tam niby udało mu się złamać, czy udało mu się złamać, przyznam że nie wiem. Mhm. Ja sobie no jakoś nie, nie, nie sprawdzałem tego, ale, ale e... nawet jeżeli część mu się udało złamać, to przecież nowo też nie stoi w miejscu i się rozwija. Pewnie, I że tak. Powiem Wam, tak, że, tak, tak. Powiem wam że, że dla mnie to jest ten, to znaczy, wiecie, my na to patrzymy jeszcze z perspektywy rynku polskiego i Europy Wschodniej, generalnie, Środkowej Wschodniej, gdzie piractwo jest poważnym problemem. Na zachodzie piractwo, jasne, też jest problemem, bo to nie jest tak, że tam nie ma tego piractwa, natomiast tam po prostu, jeżeli komuś się gra spodoba, to zaczynają nie kupi, nie? A u nas, jak się komuś spodoba, to przejdzie i może tam kiedyś kupi, może nie kupi, no raczej nie kupi, jak już przeszedł, to często tak jest <grym> rozwoła, nie? No, e, tak, więc ogólnie ch chciałem tylko powiedzieć, że te zabezpieczenie jest dosyć mocne i dobre i wyobraźcie sobie, że one było w dumie. E, Dum wyszedł w maju, i dzisiaj czytam taką informację, że praktycznie po pół roku od premiery e, deweloperzy duma stwierdzają, że oni już nie potrzebują denowo w swojej grze, i już e, od tego momentu denowo e, nie działa w dumie. Więc jeżeli macie, jeżeli chcecie pograć w duma, to od teraz możecie, jak nie macie pieniędzy, e, do czego nie namawiam oczywiście. E, słuchajcie, ale, ale py pytanie było. Czemu coś takiego robicie? Oni powiedzieli, że w, w, na największym szale Duma, czyli w premierze i tam parę tygodni, czy tam miesiąc, dwa, trzy po premierze Duma, ta gra była nie do, nie, nie do schakowania, nie, nie po prostu była zablokowana i o to im głównie chodziło. Oni z tego tytułu uzyskali hajs, a teraz już mają to w dupie, teraz mogą ją sobie odblokować i, i jak ktoś chciał sobie wspierać, to i tak by sobie wspierać, więc. No to ja, ja tu muszę Więc, tak ad no? że ja absolutnie nie podpisuję się pod apelem, że jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, żeby zagrać weto. Nie, nie, no oczywiście, eee. że nie. No, <laughs> jak najbardziej, Wojtku. Um, ale no. <laughs> ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście, wiesz co, ale to jest bardzo fajne, że oni to zrobili. Fajne, no właśnie jest super sprawa. Wiesz, bo, bo to też jest... no. do tego komu to ma pomóc, nie? Bo jeżeli to ma, ma pomóc tym graczom, którzy mieli problemy, to oni już pewnie się z tym problemem uporali że tak powiem. No ale tak, a, aczkol aczkolwiek e, powiem ci szczerze, że, że dzisiaj tak z ciekawości sobie sprawdziłem, e, jakie nowe gry, bo zauważyłem, że coraz więcej firm zaczyna używać tego zabezpieczenia. I na przykład sobie sprawdziłem dzisiaj ja lubię roller castery. Tak sobie z ciekawości sprawdziłem planet castera i powiem ci, że on korzysta z denowa i nie ściągniesz tego, no nie? I, I bardzo i, dobrze. Tak, tak. oczywiście, że tak. Tylko, tylko to działa, to naprawdę działa. Ten denowo działa i, mm, i tak, ludzie w to nie pograją, system, no? Pierwszy taki dobry system, który przez lata, ale, ale to sami twórcy denowo mówią, że. Znaczy sami producenci gier mówią, którzy wprowadzają ten, ten system zabezpieczeń, że. To nie chodzi o to, żeby to tam na wieki wieku miało działać, to chodzi o to, żeby przez pierwsze tygodnie po premierze działało, a czy potem to złamią, czy nie, to że tam mniejsza obchodzi, bo, bo kluczowe są te pierwsze, pierwsze dni, zwłaszcza potem tygodnie po premierze, kiedy ta sprzedaż jest skokowa, nie? Że jest mm -hmm. Po prostu boom, a potem i tak spada No i już w tym okresie spadku nie jest to aż takie to nie myślicie, że to ma związek z tym, żeby trochę zastrzyk był nowych użytkowników, żeby utrzymać tam, żeby coś się na serwerach działo, skoro to jest wiesz na multi mocno nastawione? No, Ale to, no każda przy, gra przy, jest przy, coraz przy... bardziej pusta robi, nie? Z czasem. Tak, e, Rafale, tak jak Wojtek powiedział, e, na ogół wszystkie pirackie kopie gier e, spowodują to, że nie pograsz na multi. Przynajmniej nie na oficjalnych serwerach, no bo jednak tam już e, dochodzą dodatkowe zabezpieczenia. 99% gier, które są pirackie, nie, nie umożliwiają gry po sieci. To, to się jedno z drugim. To po prostu jest tylko zabezpieczenie singleplayera. Single no, więc słuchajcie, no chciałem tylko tyle powiedzieć o tym, o tym fajnym newsie. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem. Więc jedziemy dalej. Wojtku, mówi, że masz jeszcze dwa newsy. Tak, dwa newsy, jeden taki z, z kolei ze świata Warhammera, tym razem, tym razem Total War. Okazuje się, że kolejny Total War jest już w produkcji, pełnej produkcji. Tam już pełną parą pracują nad Total War Warhammer dwójką i to jest wniosek, który wyciągam tutaj dlatego, że ja tego nie, nie rozumiem, znaczy rozumiem to z, z punktu widzenia z punktu widzenia powiedzmy tam biznesowego, tak? Sprzedała się jedynka to dwójka też się na pewno sprzeda no, no zapewne tak jest natomiast kurczę, co to już nie mają tam pomysłów na, na kolejne Total Wary. co najmniej kilka jeszcze mogę wymienić epok i okresów i miejsc na naszej planecie, w których Total War by się sprawdził świetnie i, mm. i byłby, byłby światy, fajnym, fajnym światy. settingiem, nie? Weźmy chociażby 15, XVI i XVII wiek. Nawet XVI, XVII wiek w Europie. Przecież to jest jeden z najgorętszych okresów wojen, najciekawsze konflikty. Od, chociażby na naszej rodzimej ziemi, tak? Potopy mm. szwedzkie, nie szwedzkie, jakieś tam wojny Bunty Chmielnickiego i tak dalej. To są mega ciekawe, ciekawe okresy i oni tam już chyba nie mają pomysłu na to i stwierdzili, że to, to trzaskamy dwójeczkę. A, bo, bo a, akurat to jest Warhammer. A był Tetal War w Wadze Pierścieni? Chyba, chyba nie było. Nie, ty, tylko mody. Tylko no, no, no to, to no, na przykład no, no, mógł ale, to, ale to jest dobry trop, bo dokładnie, może. No. Co, że oprócz tego przecież jeszcze są różne. Fajne, Wadze Pierścieni to jest raz, ale można przecież zrobić yy, grę o Tron, yy, wiedźmin, to by było coś ciekawego. No tak? kurde, no a, ale no, właśnie światów... gra, gra o Tron by też była spokojna. No no, światów nie brakuje, żeby coś zrobić no, ale to wiadomo, że tam się wiąże z licencją z, no, licencja z, z innymi licencja. rzeczami, świat świat tutaj licencja tam od, od Games Workshop, to tam teraz przez jakiś czas była dodawana chyba, nie wiem, do, do każdego znaczka pocztowego, który kupiłeś, no bo to już po prostu wszyscy już robili te, te mhm. gry w sieci no tak kamera, więc Warhammer 2 wychodzi, ja nie pograłem w jedynkę nie mam na to sprzętu, pograłeś trochę w jedynkę? Eee, Wojtku? Nie, nie pograłem w jedynkę ze względu na to, że tam wtedy był jakiś straszny ucisk premier i mhm. to jest taka gra, którą sobie zostawiłem <laughs> w zasadzie na, na tą no. zimę no i ta zima już trwa i w zasadzie zaraz są święta, chyba chyba musiał to zacząć nadrabiać nie, ja to... jeszcze męczę, A tyle. tak tak, tak. sobie pomyślałem Wojtku, że może nie, nie pograłeś, bo, bo ten Total War ma denowo w sobie <głos> <Wiesz co? głos> ja tego, tego nie wiem, czy mam nowo. No. Ale wiesz, może poczekam bo <głos> po prostu, nie? Co się, się no. będzie to zdrowia. Tak, tak. E, spoko. I coś jeszcze e, Wojtku Białeś? Jeden news, jeden ostatni mm. news. No to właśnie o tym e, mówię. Tak, tak. E, jeden ostatni news, który wygrzebałem, dlatego, że, że to jest coś, co też bardzo rzadko gości na naszych monitorach. Mm -hmm. Chodzi mi tu o uniwersum Lovecraft'a, yy, konkretnie Ktulu. Ktulu, czy Ktulu, czy jak to się tam wymawia, bo potem mhm. puryści mnie za zatrzasną. Ja i tak jestem fanem Hastura, jakby co. Ale jak Wielki Przedwieczny yy, pojawi się na naszych ekranach, i powiem wam tyle. No musielibyście sobie zajrzeć, zobaczyć te screeny, które się pojawiły. No, oczywiście ja zapraszam na naszą stronę do newsa, bo tam te, te screeny żeśmy podlinkowali. Zapowiada się naprawdę bardzo mroczny, klimatyczny, klimatyczny, klimatyczna mroczna przygoda. Zobaczymy, co z tego będzie. Wyciągam to do tego, że no, jak się pojawia jakaś gra z Cthulhu w tle, to jest z Lovecraftem w tle, to jest gdzieś tam... Albo 100 lat temu jakieś dobre produkcje były, a potem, potem długo nic. Albo po prostu jakoś ten po jest traktowany ten Lovecraft na, na, w świecie gamingowym. Trochę się o nim zapomniało. Tak jak są takie uniwersa, które aż proszą się przecież o dobre produkcje, choć niech to będzie Conan bo ten nowy konon, który tam powstaje, o to też jeszcze mogę za chwilkę wspomnieć, ten Conan Exiles, to też jest jakieś nieporozumienie, więc być może tak jak z Warhammerem musieliśmy poczekać na złotą erę Warhammera, która teraz chyba jest w swoim, swoim, szczyt, swojej szczytowej tam, szczytowym okresie. Yy, widzę, że Konana też, Konan też się tam przebija powolutku do, do serc graczy, to być może w końcu ten ktulu się pojawi, czy tam ten Lovecraft, no, w postaci tutaj ktulu akurat, pojawi się i będzie dobrą dobrą grą, a tych kilka screenów pokazuje, że może tak być, nie? Więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś pisze sobie na w się tam ktulu to albo Wielki Przedwieczny to, to znajdzie tego, tego nisa, no i to tyle po resztę oczywiście zapraszam na Save Project, tam, tam w zasadzie się wszystko co najważniejsze w branży to, to mhm. znajdziecie ja, dokładnie tak, słuchajcie ja jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć o jednym w końcu, w, w końcu wyciekła, wyciekła już wcześniej wyciekła ale, ale już teraz została potwierdzona już znamy oficjalną specyfikację nowego Nintendo Switch Słuchajcie, Nintendo Switch wychodzi w przyszłym roku, będzie kosztował około 1000 zł Nowa konsola od Nintendo. No i co? No i znamy tą specyfikację. No i, i co? I spodziewaliśmy się, jest biednie. Eee, możecie sobie wszystko w internecie sprawdzić. Ja nie, nie chcę za bardzo e, tutaj, nie wiem, przytaczać tych dziwnych liczb, których na ogół konsolowcy nie używają, ale jakieś mamy 4 rdzenie eee, jakieś tam GPU, CPU, no jest te wydaje się to. od Nvidia. Wiesz co, tu jest jakiś... Czy nie te gra może e... tylko ten, inaczej to się e... nazywa, ten nowy. Nie to pamiętam jak to, to się To nazywa. jest to, co o, tym, o czym mówiłem w Shieldzie, to jest ten sam procesor, tylko... Znaczy jest, tu jest wobec. jakiś Cortex ogólnie, w, ale tak jako procesor, a GPU jest napisane cuda jakaś, nie wiem, ale nie, nie mam pojęcia Rafale, ale widzę na tyle ile się znam, widzę, że ta specyfikacja jest to, stosunkowo słaba ale w sumie też nie do końca o niej chciałem powiedzieć, bo, bo, ja, bo spodziewaliśmy się, że po cenie, jaka została za, za, za zaproponowana w ogóle je, tam w polskim sklepie czyli 1000 zł, mogliśmy się spodziewać, że Nintendo i tak nie pójdzie w mocny sprzęt i nie będzie konkurować z Sony i z Microsoftem <coughs> w związku z tym tutaj no u chłopaków chodzi o gry, ale jest pewien problem, który, który, który, który mi się w sumie osobiście nie podoba Otóż, jak dobrze wiemy, no to jest ten Nintendo Switch, tak? Bierzemy go sobie, gramy sobie w domu, podłączamy go sobie do tej bazy i sobie gramy na telewizorze, później go wyjmujemy z tej bazy i sobie chodzimy gdzieś tam, nie wiem, tramwajem pociągiem gdzieś do pracy i sobie gramy na kolanie na tej samej konsoli. Z tym, że okazuje się, że ze względu na to, że jak sobie wyjmiecie z, z, z, z, z tej konsoltki całej, z, te, z tej bazy tą swoją konsolę i sobie gdzieś tam ch ch chodzicie, to ma tam, e przepraszam, e odwrotnie, jeżeli będziecie mieli tą swoją konsolkę podłączoną już do telewizora i, i, i wszystko będzie fajnie, to ma tutaj on e blokować dostępną GPU, i to jest dla mnie dosyć ostra bieda. Ale o co chodzi? Twórcy stwierdzili, że będą musieli i to jest dosyć słabe, produkować gry na tą konsolę w ten sposób jak produkują teraz na Playstation, czyli na bazę i w sensie całą tą konsolę do telewizora to jest jako je, je, jeden projekt jedna konsola i to, że sobie ją wyjmujesz z tej bazy i sobie chodzisz po świecie jest jako druga konsola, tak jakbyśmy mieli PlayStation 4 i PlayStation Pro. Więc to jest stosunkowo słabe, może nie słabe dla samego Nintendo, bo oni sobie z tym ogarną, ale będzie słabo dla e, third party deweloperów, którzy po prostu będą sobie robić jakiś Ubi czy, czy EA, czy ktokolwiek zechce robić na tą konsolę, to już będzie na pewno trochę lipa, bo będą musieli robić dwa razy tą samą grę. Albo przynajmniej troszeczkę zmieniać tam architekturę, czy różne takie pierdoły, żeby to dobrze Wyglądało. Tak czy siak konsola Nintendo żyje tylko i wyłącznie swoimi ekskluzywami, dzięki temu ludzie ją kupują. Ja też dosyć mocno myślę o tym. Eee, Krystian, ale co powiedz mi w tym newsie no. było coś napisane na temat tego, że ta stacja yy, przy no. telewizorze dokująca ma jakoś wspierać dodatkową mocą obliczeniową tą konsolkę? No właśnie nie, no właśnie, no właśnie właśnie nie wiem, no tu jest napisane, że stacja dokująca nie dostarcza dodatkowej mocy, no, no ale urządzeniem. Właśnie. No, ale, ale podczas przenośnej rozgrywki, urządzenie ma blokować dostępną GPU, by dostarczyć graczom dłuższą roz, rozgrywkę, czyli będzie czyli jeszcze inaczej niż mówiłem. Czyli oszczędzamy baterię, czyli to, co mówiłem za pierwszym razem. Tak, czyli, czyli jednak kosztem, kosztem baterii będzie to gorzej wyglądało, tak? Czyli. Ja Boże, Proszę, ale ja tu się śmieję w tle. To jest tak głupie, że aż nie mogliwe. Przepraszam, to jest cały mój komentarz do tego, co robił Nintendo w ostatnich latach. No dobrze, nie, no, słuchajcie, no... I można to troszeczkę... Wiesz, że teraz zaraz powstaną Zrozumiem. w tym się takie gify nowe, że wiesz, że, że te piękne pokemony trójwymiarowe, wiesz, wyjmujesz z telewizora i masz na Gameboyu wiesz, pixelarta, nie? <grym> no, może tak być, no, ale nie, no, słuchajcie, no, musi być. Czyli, czyli, czyli ta baza dokująca. Ja już wcześniej słyszałem, musi wiesz, musi do, dostarczać jakąś moc, jeżeli... Nie, moim jeżeli... zdaniem chodzi o zasilanie, bo to jest tak, wiesz... Aha, wiem, no mam energo, szacy, energo szacy, tak, pochłaniające, tak, tak, tak, tak, Być może tam jest jeszcze szacy. na przykład jakiś wentylatorek, jakieś chłodzenie, bo to się też yy, po tych yy, tabletach, wiesz, te gry, nie? One, tak, to, tak, wiesz, były 7 tak. to jest podobny rozmiar, też miały te... Wiesz, one się cholernie nagrzewały, kiedy stały sobie, wiesz, na podstawce koło telewizora, yy, mhm. temperatura była pokojowa, nie było wiatru, nie było, wiesz, żadnych takich rzeczy po prostu zwyczajnie był gorący, nie? I wiesz, nie wydaje mi się, żeby tutaj miało być inaczej, skoro wiesz, zwykły telefon ci się potrafi grzać, kiedy odpalasz grę yy, jakąś tam z Google Playa, tak? Na, a co już mówić o tym, że to ma być, wiesz, Skyrim, nie? Że się tak uczepię mhm. tego, co tam wsadzili, wiesz, w trailer. No, no spoko No tak. E, tak, tak, tak. Więc e, fak, faktycznie. Czyli, czyli jednak podłączone do, do konsoli to jest Max. A, a, a, a jak sobie idziesz po ulicy, to musi być gorzej, musi wyglądać ze względu, żeby dłużej trzymało. Pewnie dłużej trzymało, to mamy tu pewnie na myśli 2-3 godziny. To nie się, to zamiast, żeby... zamiast tak tak jak że Zamiast pirać jak wiecie, unlokowali i tam przerabiali konsole po to, żeby, wiesz, zobaczyć, ja mam pełną grafikę na dworze. Tego <laughs> typu, sesji a no miał taką samą grafikę w domu ja, ja, jak na dworze dokładnie eee, zobaczymy zobaczymy jak to będzie ja jestem troszeczkę zainteresowany tym switchem szczególnie, że ostatnio mam jakieś takie lubię moją czwórkę i lubię sobie na niej grać i lubię wiara i tak dalej, ale czasami pograłbym w jakieś takie głupie gry z Marianem że idzie się w prawo i po prostu się skacze eee, wiesz, no że już można sobie kupić taką grę no i w ogóle, w ogóle słyszysz. Słyszałem właśnie... Ona jest płata, czy to jest free to play? No Nie wiem, nie kupiłem przecież. Wydaje mi się, że to miała być free to play, ale nie, nie, jestem, nie jestem pewny. Tak czy siak, ja słyszałem, że e, niestety e, gra Nintendo, która po raz pierwszy wchodzi na telefony, ona już weszła, czy wchodzi Rafale? Weszła już chyba. Nie no, podobno już jest premiera, no ale wiesz, no ja nie mam czasu na takie jakieś tam... Nie, nie, nie. To ja tak samo, tylko słyszałem, że to jest ogromny sukces Nintendo. I Jeżeli to jest ogromny sukces Nintendo, to Nintendo już wejdzie całkowicie na rynek mobilny, co by było słabe, bo ja bardzo lubiłem to, że Nintendo jest tylko na Nintendo i tam ma być, pozostać i nigdzie nie wychodzić, bo tracą swoją ekskluzywność dla mnie. Ale zobaczcie, pierwsze, no. pierwsze Mario oryginalne to w sumie była taka gierka, że jak się ogląda teraz speedrunnerów... To ona polega na tym, że ktoś cały czas biegnie w prawo i tylko skacze odpowiednio, albo mocno, albo lekko, byle szybciej i tak dalej. To jest dokładnie to, co dzisiaj, wiesz, jest popularne flappy birdy i, i tak dalej. Tylko od razu na najmaksymalnym poziomie trudności. Taka wiesz, Mario w trybie speedrunning yy, na maksa. nie? Może tak być, tak. E, tak, dobra. E, słuchajcie, to tyle o Nintendo Switch. E, fajnie, zobaczymy, jak wyjdzie to w przyszłym roku. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać eee, Jeszcze w ogóle jakiś tam Shitstorm się zrobi, bo zapowiedzieli jakąś zajebistą Nową Zeldę i, i zapowiedzieli ją W sumie już dosyć dawno i, i teraz Stwierdzili, że jednak na Wii U nie wyjdzie Czyli na konsolę, która w sumie te, teraz jest na rynku Nie wyjdzie, bo konsola jest za słaba Wyjdzie tylko na Switcha i to w ogóle jest mega słabe. Więc, tutaj trochę z tym dali dupy. Ale akurat nie jestem jakimś wielkim fanem Nintendo, więc, Ale to mówię my się tylko, że z tego przecież, jak były, jak były targi, były ten filmiki, gdzie ta, ta, Zelda, wiesz, wyglądała tak całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, wiesz, zachowanie ognia tam. No, no, no, no, no dokładnie. Tak, i już wtedy padały hasła, że no przecież, gdzie to ma pójść na Wii U? No, a teraz faktycznie to się wszystko e, oficjalnie potwierdziło. Na Wii U to nie wyjdzie. A szkoda, no, w, w ogóle to, to, to jest dla mnie słaba, słaba opcja, no bo konsola jest cały czas na rynku i, i nie. Chociaż wszyscy zakładali właśnie, że w ogóle... W, za, mm, E, zablokowali i anulowali wszystkie preordery we wszystkich sklepach na Zelda, na Wii U i oczywiście sklepy zwróciły już hajs. E, to tyle czytałem. E, no dobra, to, to w ramach ciekawostki na gierki Nintendo. Mówimy o PC-tach, o konsolach każdych, o wszystkim. Dobra, mniejsza o to, więc jedziemy dalej. Słuchajcie, e, to tyle, jeśli chodzi o wiadomości, więc jedziemy, e, jedziemy do sprzedaży i, i troszeczkę nie martwi, ale to zaraz wam powiem czemu. Więc pierwsze miejsce w tym tygodniu jest, ma nowe Call of Duty, Infinity Warfare, drugie miejsce ma FIFA 17, trzecie to jest Battlefield 1, czwarte e, nowe Watch Dogs 2, e, piąta część Mageta 5, szóste Final Fantasy 15, e, siódme The Elder Scrolls, e, czyli no, nowy Skyrim, e, s, specjalna edycja. E, ósme miejsce ma nowe Dishonored 2, dziewiąte Steep. E, i dziesiąta jest mafia. E, słuchajcie, mm, mm, mm, mm, mm, Last Guardian miało premierę dwa tygodnie temu, bodajże, czekajcie. Dwa tygodnie temu, tydzień temu było na sprzedaży, na liście sprzedażowej, bo widziałem, nagrywamy co dwa tygodnie, więc tydzień temu było, ale też bez strzału gdzieś w środku, a teraz już w ogóle go nie ma. E, I szkoda, i powiem Wam, że szkoda, bo mm, to jest świetna gra, e, była robiona naprawdę długo. Były z nią duże problemy, jest wyjątkowa w swoim gatunku, w którym w ogóle gier za bardzo nie ma, ma bardzo dobre recenzje, a ludzie w to nie grają, bo mają to w dupie. Ludzie grają standardowo w Call of Duty, Battlefield i FIFA. W sumie ja też się do nich zaliczam poniekąd, ale mimo wszystko szkoda mi strasznie tego tytułu. Wojtko, słyszałeś o The Last Guardian? No tak, jasne, jasne. No ale to nie mój target. zupełnie. Znaczy ja nie jestem targetem tego typu. Y -y -y, typu aha. Niewiele powiem, nic nie powiem. <grym> no, <grym> Okej, okay, nie, nie, nie. No, tylko, tylko po prostu gra jest mocno konsolowa i tylko na, na czwórkę, więc po prostu chciałem się dowiedzieć, czy, czy śledzisz też troszeczkę ten konsolowy rynek i wiesz co nam się dzieje. Tak, jasne. Siłą rzeczy u nas też się pojawiają nie są konsolach, nie? Także... Mhm. czytam, czytam okay, więc troszeczkę mi szkoda, szkoda tej gry, Final Fantasy 15 ma szóste miejsce, więc no chyba, chyba ta sprzedaż będzie spadać, zobaczcie, że GTA V znowu ma wysokie piąte miejsce i co, i zapowiedzieli dodatek, ostatnio patrzyłem, a się jak aktualizacja mi się ściągała, więc znowu już wymyślili kolejny dziwny dodatek do tej gry, no po prostu Rockstar, no to są przechuje dla mnie, no Dobrze robią. Do, dobrze robią po prostu swoją robotę. Fakt faktem zarabiają cały czas na GTA, bo mi, mi, tro, tra, mikrotransakcje do, do GTA Online plus to, że ta gra się zajebiście sprzedaje. I powiem wam jeszcze, że, że fajna ciekawostka wypłynęła, bo wyobraźcie sobie, że. W, bo to, bo to jest lista z Anglii. Wyobraźcie sobie, że w Anglii kupiło GTA 5 około 6 milionów ludzi. No, i ktoś tam podał, że, że to jest prawie 10% populacji Anglii, dokładnie Wielkiej Brytanii. Więc co dziesiąta osoba w Anglii, w, nie, w całej Wielkiej Brytanii, ma magieta, ma Niezależnie, czy ma konsolę, czy nie. Po prostu magieta w domu. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa. E, więc 10% w Wielkiej Brytanii gra w GTA e, kod e, no i, i, i, i step ja muszę, ja muszę w ogóle spróbować sporty zimowe strasznie lubię no, pogramę sobie w coś takiego otwarty świat, i proponuje nam właśnie te właśnie, jeżdżenie na nartach i na, na różnych takich rzeczach myślę, że sobie to ogarnę no, e, no i tyle I, i, i tutaj się nic z tym nie zmienia zobaczymy po nowym roku co będzie a na pewno będzie Resident Evil no i co, I ja przechodzę do głównego tematu, więc głównym moim tematem będzie Battlefield 1, więc słuchajcie Battlefield 1, tak, chciałem, chciałem poświęcić sobie więcej czasu na tą grę, miałem ją, miałem ją już prawie, już prawie ją przeszedłem dwa tygodnie temu, ale, ale po prostu chciałem dłużej pograć, dłużej pograć w multi, żeby... Po prostu ogarnąć sobie e, na, na 100%, żeby, żeby być pewny, czy, czy, czy jest to dobry jednak tytuł, czy nie, więc, e, więc już jestem pewny. E, więc słuchajcie, zacznę od kampanii. Zacznę od kampanii, czyli to, co Rafał powiedział, że być może by kupił e, tą grę dla tej kampanii. No to ja od razu mówię, że e, dla kampanii Battlefield 1 nie kupujcie. E, słuchajcie, e, gra składa się... Mm, z pięciu, albo z, sześciu, z pięciu albo sześciu historii. Do, dokładnie z pięciu podobno. historii. Z pięciu, bo masz pięć dużych takich rozdziałów, które są podzielone na, na misje. I w każdy jeden taki rozdział to historia dajmy na to jednej osoby, jednego też jakiegoś tam wątku czy, czy no po prostu jakiegoś miejsca czy wydarzenia historycznego. I dajmy na to, to jest, to jest podzielone na, na te pięć osób. No i oczywiście S są to różne osoby, tak, z różnych miejsc. Mamy jakąś tam osoby, która prowadzi czołg i, i ogólnie jego historia cała. Mamy jakąś tam osobę, e która sobie lata i bierze udział w, w, w jakichś e na lotach. Nie pamiętam dokładnie tej fabuły, ale po prostu e są to różne historie różnych osób. I teraz tak, e co, mi się nie, co, co, co w ogóle mi się nie podoba w tej kampanii? Słuchajcie, te, te, to jest podzielone na 5 rozdziałów. Tam jest mniej więcej koło 17 krótkich misji. I teraz tak, te misje są czasami dosyć długie, po 25, po 30 minut, a czasami są krótkie. Miałem misję, że nawet 10 minut jej nie zagrałem i zdziwiłem się, że już jest koniec. Więc długość tych misji jest nierówna, ale to w sumie aż tak nie ma żadnego znaczenia. Ale powiem Wam, że bardzo mi się nie podoba cały patos, który jest w tej grze, bo, bo to, że oni są, że oni biorą udział i wszystko jest tak poważne, że takie mm, strasznie głębokie i w ogóle, że wojna, że niszczy, że ten, okej, okay, spoko, spoko, spoko, ale ale dla mnie to jest takie zbyt głębokie i takie, no, żygam, żygam po prostu tym, można to zrobić dobrze, ale nie trzeba wchodzić na jakieś takie głębokie rzeczy, wszędzie macie napisy, że wojna zabrała tyle i tyle ludzi, coś tam, coś tam, Okej, okay, jest w porządku. Jest to tam dosyć ważne wydarzenie historyczne, należy o tym pamiętać, Okej, okay, ale, ale po prostu wszystko, no, co tam się wylewa w tej, w tej całej fabule i w tych akcjach, no mi, mi się to średnio spodobało. Poza tym byłem nastawiony na to, że w tej grze jest ten tryb skradania, także możemy te, te misje przechodzić na różny sposób. Faktycznie możemy te misje przechodzić na różny sposób, chociaż nie wszystkie, ale, ale sporą część misji możemy sobie na przykład zakradając. I oczywiście tam są jakieś specjalne challenge, wyzwania do zrobienia w, z, w tym związane z tym, ale powiem wam, że inteligencja przeciwników jest stosunkowo słaba, więc yy, yy, ogólnie są tempi, więc okej, okay, fajnie, że wprowadzają coś takiego, z drugiej strony to i tak jest yy, no może są trochę się niż zębiaki, ale, ale, ale już szału tutaj nie ma, więc Tryb fajny, ale sztuczna inteligencja w sumie jest mocno do poprawy, więc to jest dosyć średnie i powiem Wam szczerze, że co jest fajnego w tej kampanii, że możecie ją odpalić jak chcecie, bo przechodzicie pierwszą taką, taką wprowadzającą misję, która, która jest dosyć fajna, bo jeżeli zginiecie, to macie zawsze imię i nazwisko i data... Waszego urodzenia i data śmierci tak? Więc to jest spoko I, I w tej misji gracie z zupełnie innym żołnierzem Jeżeli zginiecie, macie to samo Inne imię i nazwisko Data śmierci Nie respawnujecie się w tej misji Tylko po prostu gracie sobie randomowym żołnierzem Co jest bardzo fajne Ale to jest wprowadzenie To jest, to jest, to jest taki intro do gry eee, To co chciałem właśnie powiedzieć To fajnie, że możecie sobie te, tą kampanię zagrać eee, Od jakiej chcecie misji Możecie zagrać piątą najpierw A, a pierwszą jako ostatnią nie wiem, technika jest dowolna, powiem wam, że nie grajcie, jeżeli, jeżeli zamierzacie grać kiedykolwiek w kampanię w Battlefieldzie, która jest słaba, to nie grajcie od pierwszej, nie grajcie od pierwszej, bo strasznie się od niej odbijemy. Odpaliłem tą kampanię pierwszą, ona jest nastawiona na, na jazdę czołgiem i strasznie się od niej odbijemy, więc... Ona chyba się dłuży trochę, co? Ona się strasznie dłuży, Rafale, i właśnie to, to, jest, to jest tak, że ja miałem wrażenie, że te misje w ogóle w tej grze, to są tak, tak sobie myślę, kurde, że tak długo gramy jedną taką misję, a ich jest 17, ale okazuje się, że czym dalej, tym te misje są coraz krótsze. Ta, tak jakby, nie wiem, albo, albo może zabrakło im pomysłu, albo, albo dawali w, na początku coś na siłę, trudno powiedzieć, ale, ale strasznie się duży. Masz rację, Rafał, ale strasznie się duży. Ee, więc nie, nie grajcie po prostu od pierwszej, zagrajcie sobie którąkolwiek ale nie pierwszą, bo, bo ja się od niej po prostu odbiłem i później miałem to, no, troszeczkę inaczej inaczej to przeżywałem no i powiem wam, że że po prostu powiem szczerze, że, że grałem w tą kampań, kampanię na siłę, to, to nie było coś jak odpalam sobie Call of Duty ja wiem, że to będzie wszystko nastawione na akcję szybciej i spektakularnie i coś, ja wiem o tym i dla mnie to jest zajebiste ja się przy tym dobrze bawię, a tu mam patos które po prostu jest dosyć, dosyć słaby. Wyobraźcie sobie taką misję. Jest taka misja, że wchodzicie sobie, jesteście w mieście, idziecie z punktu A do punktu B 5 minut, dowiedzieć się co się dzieje z waszymi ludźmi i wracacie. I to jest koniec misji. I oczywiście w tym mieście są jacyś tam przeciwnicy i tak dalej, i tak dalej, ale równie dobrze możecie się przebiec przebiec i wrócić. I, i, i taka misja może trwać. Grałbym. Tak, wiem, wiem, wiem. Więc, nie, więc, wiesz, to no się od razu że to ale tak spoko, biegnie, spoko. No, w tamku. Boże, Wojtku, mi się sorry. Arma, no? Bo nie wiem, czy wy tam macie, to chyba nigdy. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie się. My, my nie mamy, my nie mamy. Ale wiem, o co ci chodzi. to, no. to jest taka gra, w której, wiesz, na przykład zrzucę się na środku wyspy, potem tam dwie godziny biegniesz gdzieś tam w krzakach, unikasz patroli, żeby zginąć. Przykład, <laughs> tak no, no, no. no. Śmieję się śmieję, bo to, jeżeli, ale to wiesz, to nie jest gra, która jest, do, która ma ci pokazać jakąś akcję, jakąś fabułę, tylko, mhm. tylko możesz się wczuć w żołnierza, jeżeli, jeżeli w grach fabularnych, jakim jest niewątpliwie Battlefield 1, to się nie sprawdza, to, to, się po prostu nie sprawdza, nie? To, to tam żadnego armiarza czy innego nie przekona, że to może być. Mhm. Tam, tak, więc słuchajcie, bo jeszcze pomęczę trochę tą, tą kampanię, bo e, e, bo tak. E, więc jest tam ten patos, którym mnie strasznie wkurzał. E, to jest to taki na, na, na zasadzie amerykańskich filmów, tak? O, o, o, o żołnierza. To mniej więcej jest to samo. Więc e, może komuś się to spodoba, mi się to kompletnie nie podobało, ale e, spodobałem się bardzo jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi o, e, o bronię w w single player w, play, w całej tej kampanii. Wyobraźcie sobie, że tam, dajmy na to, macie bronie jest strasznie dużo skrzynek z, z broniami, z broniami, z, z broniami, jak chodzicie po, po, tych, po tych planszach, po tych arenach. I wyobraźcie sobie, że to jest bardzo fajnie rozwiązane, bo na ogół w FPS-ach jest coś takiego, że jeżeli koczy ci się ammo, no to tam zabijasz, nie wiem, Niemca albo innego i po prostu zbierasz AMO po nim. A tutaj właśnie tak nie ma. Na ogół musicie wiedzieć, że jeżeli macie jakąś broń, kończy wam się magazynek, nie macie amunicji, to już amunicji do niej nie znajdziecie, tylko i wyłącznie możecie zmienić na inną broń. I coś takiego mi się bardzo podobało. E, oddaję to taką troszeczkę realistykę, no bo na ogół, na ogół jest tak, że zabijecie kogoś i po prostu on ma zawsze wasze amo, tak. A tutaj tak nie ma. Na ogół musicie zmienić broń, albo po zabitym, jakimś tam przeciwniku, albo po prostu gdzieś w skrzynkach porzucone I właśnie to mi się bardzo spodobało, bo powiem Wam, że, że jedno misję mogłem przechodzić w trzech lub w czterech różnych broniach, bo po prostu no, nie miałem już amunicji. Tak, więc to był taki miły gest w stronę tej kampanii. Słuchajcie, kampania starczyła mi... No, ile ja grałem? No, myślę, że takie takie 4-5 godzin, może 6, to, to, to jest w porządku. Grałem na, na niższym poziomie, ze względu na to, żeby żebym później mógł, i tak będę się męczył na najwyższym, więc sobie zagrałem żebym nie miał problemów ze szukaniem wszystkich tych pierdów, które mi są potrzebne do platyny. Mm, e, tak, A Nie próbowałeś w ogóle na najwyższym, żeby tam przejść. Będę, który, będę. Czy AI jakoś tam jest a, no, krzyczy. a widzisz, a widzisz, a może to to może było z tym spowodowane też. No, nie, nie pomyślałem o tym, więc, ale no nie wydaje mi się, żeby w Battlefieldzie kiedykolwiek te, ta sztuczna inteligencja była na jakimś tam poziomie. No racja, racja, Ale, Ale jest, ale, no, jest ale masz, sam jestem ciekaw. Czy no, jest no, no, no, właśnie sprawdzę, właśnie sprawdzę, a widzisz, kurde. Aż, a szkoda, że nie sprawdziłem. Faktycznie coś może w tym być. E, tak, więc, więc tak 4-5-6 godzin e, tak, e, po każdej właśnie, dajmy na to, jest tam tych 17 małych takich e, etapów misji, więc między wszystkimi misjami są filmiki na cgi więc to fajnie wygląda i tak dalej są różne fajne, głębokie historie które i tak mają za dużo patosu patos to jest słowo kluczy w tej grze, przynajmniej na kampanii e, słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć o grafice, która jest Piękna, naprawdę, grafika jest zajebista, e, robi dużo, robi dobrze, w tego typu produkcji jest to zajebista sprawa. E, Klatek też miałem wrażenie, że było 60, przynajmniej w kampanii, e, powiem wam, że nie zrobiłem sobie takiego testu, ale teraz jak widziałem, jak moja dziewczyna grała, a gram teraz non-stop multi, to, to miałem wrażenie, że jakiś ten obraz jest płynniejszy, więc chyba w kampanii jest 60, a w multi 30, ale... Nie dam, nie dam głowy. Fakt faktem gra wygląda świetnie i gra wygląda też świetnie na multi. Eee, niewiele tak. Znaczy, powiem Wam szczerze, że na ogół w grach tego typu, szczególnie pamiętam stare battlefieldy, czułem gorszą grafikę. Widz widziałem po prostu gorszą grafikę na multiplayerze. Tutaj nie dostrzegłem takiej różnicy. Dla mnie ta grafika jest taka sama, może minimalnie mniejsza ale na ogół taka sama jak w single playerze, co przy 64 graczach i rozpieprzaniu wszystkiego, co tam się da, jest naprawdę e, sporym wyzwaniem, więc DICE odwaliła dobrą, odwaliło dobrą robotę, nie ma żadnych tych głupich gliczy, nie ma żadnych wchodzenia pod planszy, nie zauważyłem żadnych takich głupich rzeczy, wychodzenie z serwerów, po prostu ta gra działa bardzo dobrze. No więc, jak już skończyłem kampanię, to przeszedłem później do multi. Więc, słuchajcie, multi. <coughs> Powiem Wam, że to jest jedno. Znaczy, przede, przede wszystkim zawsze lubiłem kola, więc mój odbiór Battlefielda było na takie zasadzie: A dobra, koledzy kupili, więc ja też kupię, pogram z nimi. Akurat w tą nową część koledzy kupili, ale i tak z nimi nie gram. Eee, nie zawsze sobie grałem w tego kola, ja, ja preferowałem kola i, i, i, i w porządku ostatnio od dwóch lat nie gram w kola, bo, bo po prostu pikuję w dół eee, i sobie słuchajcie no i odpaliłem sobie te multi tak, tak trochę od niechcenia no dobra no już, już zrobię przerwę w tamperze odpalę te multi i powiem wam szczerze że to jest najlepszy multiplayer jaki grałem w grach FPS na pewno w tym roku Chyba na pewno na PS4 i na pewno przez ostatnie lata, naprawdę przez ostatnie lata. To jest najlepsze multi, w jakie grałem ostatnio w shooterach. Rewelacja. Pomijam Rainbow Sixa Siege'a, który jestem kompletnie zajarany, ale to jest zupełnie co innego. Słuchajcie, ten, ten, ten multiplayer jest wykurwiście dobry. Naprawdę jest zajebisty. Jestem po prostu zdziwiony, że ta gra mi się podoba. Aż aż głupio jak, jak powiedziałem kolegom, że nowy Battlefield jest zajebisty, to, to oni mi nie uwierzyli, że ja mi takie rzeczy mówię, bo zawsze jeździłem po Battlefieldzie. Znaczy, może nie tyle co jeździłem, co za, zawsze uważałem, że jest słabszy niż kod. Słuchajcie, jest zajebisty, jest po prostu genialny. Eee, może, może tak, tryb, trybów, trybów standardowo mamy tam. Eee, sporo. Jest bardzo fajny tryb, który nazywa się Operacje. Nie wiem, czy on był wcześniej, czy nie. Są to prawdziwe, historyczne wydarzenia, które po prostu my rozgrywamy, będąc tam w, jedną, w jednej w jednej e, w jednej nacji, albo w drugiej. I po prostu rozgrywamy te prawdziwe wydarzenia, no i, no i cała opcja polega na tym, że my na przykład bronimy dwóch punktów, przeciwnicy atakują nad, i, i, i Zajmują nam te punkty na, na planszy. Jest od groma takich trybów, e, i, i w, mają oczywiście te etykiety. tikiety, im mijają. E, jest druga runda, w której próbują znowu, a ja znowu bronię. Tylko, że na przykład oni, że ostatnio im się nie udało, to dostają na przykład e, bombowiec, ten sterowiec, który im pomaga. E, Przejmować te punkty. No i, i trzy rundy, i trzy rundy rewelacja. Nawet nawet taki jeden tryb można grać pół godziny 40 minut. Słuchajcie, rewelacja. Bardzo mi się podoba to, że naprawdę 90% rzeczy wszystkich w tej grze. E i niszczą się. To nie jest tak, jak było kiedyś w Battlefieldzie, że no dobra, ten budynek się nigdy nie zniszczy, on się nigdy nie zawali, bo twórcy tak sobie wymyślili, ale tam, nie wiem, trzy budynki obok się zawalą, ale ten budynek się nie zawali. Słuchajcie, mam wrażenie, że wszystkie budynki w tej grze, przynajmniej, przynajmniej z tego, co zauważyłem, są do zniszczenia. Wszystkie mogą się zniszczyć, co jest co jest dla mnie po prostu genialną sprawą, bo w każdym budynku, w którym się schowasz, może się zawalić. I aż tak daleko z tym silnikiem nie poszli. Poszli, dosyć dobrze im to wszystko wychodziło, no ale po prostu tutaj przeszli samego siebie. Słuchajcie, w niektórych misjach naprawdę można było poczuć się jak najwolniej. Słuchajcie, strzelają ze wszystkiego, strzelają wszędzie. Mam wrażenie, że mapy są trochę zmniejszone. Przynajmniej w tym trybie, którym cały czas gram bo w sumie nie, nie próbowałem wszystkich trybów, bo znam nami jest w poprzednich częściach i z pewnością domyślałem się, że będą to te same, akurat odpaliłem sobie e, w sumie bardziej takie standardowe i chciałem właśnie tą operację sprawdzić i mam wrażenie, że po prostu tam, tam jest 302 na 32 i gra się w to zajebiście, ale mam wrażenie, że nie jest to tak, tak odległy teren jak normalnie w Battlefieldzie i dla mnie po prostu to jest idealna sprawa tam się tyle rzeczy dzieje no po prostu kod. Ja, ja, ja jestem po prostu zdziwiony, że, że po prostu tak mi się dobrze gra Battlefield. Eee, tak, więc grafika dalej stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie wybuchy, bronie, mamy tego od groma. W multiplayerze mamy co robić, mamy co odblokowywać lewele, nie lewele, Oczywiście cztery klasy postaci, medyki, medyk, assault, Sniper, e, wiadomo. Eee, rewelacja. No po prostu Battlefield jest rewelacyjny. Słuchajcie, jeżeli szukacie multiplayerowej gry, FPS-a, Battlefield. W tym roku Battlefield nie ma innej opcji. Nie wiem, czy tytany będą tak dobre. Słyszałem, że są bardzo dobre, ale nie wiem, czy będą tak dobre. Eee, miałem nadzieję, że tytany będą lepsze niż Battlefield, ale powiem wam, że nie wiem, czy mi się po prostu uda, bo, bo ta gra jest genialna. Po prostu jest genialna. Eee, powiem wam, że to jest lepszy Battlefield niż Hardline na pewno, czwórka na pewno, trójka na pewno, Bad Company 2, też na pewno. To jest dla mnie najlepszy battlefield, w jakie grałem w multiplayerze. Bo bo single jest słaby, więc jeżeli jest, jesteście w skórze Rafala, yy, Rafała, to odpuśćcie sobie, bo nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Grałem, grałem w dużą ilość kam kampanii i, i, i ta jest słaba. Ona, ona po prostu jest słaba. Dodali pewne elementy. Chłopaki, chłopaki mieli dosyć dobry pomysł z tą kampanią, ale mam wrażenie, że... W pewnym momencie odpłynęli i, i coś im się zjebało. Krystian. A, no. A a, no, no. Ja też, wiesz, też nie mówię, że w multi bym w to nie pograł, bo wiesz doskonale, że no to jest, czekam, jest genialny tytuł. No. Ciągle czekam na grę, której trochę będzie mi się chciało w multi pobawić, nie? Pomimo mhm. tego, że, wiesz, e... że, że raczej nie jestem w tym praktykiem, a że tutaj, wiesz, no, to by się kampania nie podobała, ale ogólnie ona nie ma zbyt wielu słabych punktów. Zależnie od tego, wiesz, jeszcze z jakiej strony patrzysz i do czego jesteś przyzwyczajony. E, biorąc pod uwagę, znaczy, że wiele tak, różnych no. recenzji mówi dużo dobrego o tych kampaniach. nie? Ja się z kolei pod tym kątem nakręciłem i, i wiesz, to też, przecież ja nie pograłem, nie ja mam swojego zdania, tylko mówię jakie ja gdzieś tam sobie wyrobiłem po, po różnych lekturach. E, mhm. No, więc dlatego mi się znaczy, wydaje, że znaczy, ten tytuł może być e... ciekawy pod obydwoma względami. Mhm. Eee, znaczy jest powiedziane Rafale, że jest szansa jest szansa, że przy kampanii będziesz się dobrze bawił, jest jakaś szansa ale powiem Ci szczerze, że po tym jak ogrywam te kampanie w tych w FPS ach a bardzo lubię kampanie w FPS'ach, Zony, Call of Duty, pamiętam swego czasu Resistance, czy Battlefield y też czy no nie wiem, no wszystkie, czy w, w, chociaż w, w Wolfensteina ostatniego go nie grałem. Ale na ogół o, Duma, ograłem, ogrywałem Duma. I powiem Ci, że jak ogrywałem sobie tę kampanię, to odpaliłem sobie tego Battlefida i po prostu, no nie chciało mi się, no nie chciałem się tego odpalać. Ja sobie pomyślałem, o Boże, ja znowu będę musiał odpalić kampanię w tego Battlefielda, żeby go przejść, żeby, nie wiem, dzisiaj to nagrać i Wam powiedzieć, co tam jest fajne i co tam jest niefajne, no to po prostu aż, aż, aż, aż mnie zalewało. No ale w końcu ją przemęczyłem i nie chcę już do niej wracać. Nie chcę już do niej wracać, bo odpaliłem po prostu te multi no i z, z, zniknąłem. I nigdy w życiu bym o tym nie pomyślał, ale jest Rafale szansa, że, że ci się to spodoba. tak? Tylko ja to bardziej kieruję Rafale pod, pod siebie, w sensie, że przede wszystkim bardziej wolę Koda i w tym momencie bardziej wolę Battlefielda. I druga opcja jest taka, że dla mnie singiel w kodzie jest, jest bardzo dobry i jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy tam Jona Snowa, ostatnio, czy Kevina Spacey'ego. Po, po prostu jest to dobrze zrealizowane, dobrze zrealizowany film, a w Battlefield jest taki nijakim. Po prostu masz różne pięć historii, historii, które no jakieś tam są, może chwytałem za serce. A to ale nie w jest, to nie, są nie takie jest trochę tak jak chujowe po prostu i są chujowe. Jakieś no. akcji do, do, powiedzmy, nie wiem, szeregowca Rayana. Takie wiesz, Tak, tak, no, tak, tak, no, tak. tak, tak takiego, troszeczkę, bo, troszeczkę tak, troszeczkę tak. I, i, i, i, tak. I, bo właśnie właśnie też to mnie tak kręciło, że, że może jakoś tam no, reflecy, może, może coś, no to tak. zależy no jak czego oczekujesz, no bo yy, no, no wiem jakie są kody, no przecież wiadomo, że tam jest po prostu yy, zastrzyk, wiesz, adrenaliny, wiesz, amfa, wiesz, popijasz Red Bullem i lecisz wiesz 8 godzin, wiesz, bez zwalniania, no tak jakby to był film. No spoko. No tak, tak, tak. Być może faktycznie Rafale to nie jest e, target. Nie, nie, nie jestem targetem po prostu tej kampanii. Może to by się bardziej spodobało. Łoby. E, tak, więc e, no co, no premium kupiony. Będę testował sobie online Dopier w przyszłym roku, bo w marcu albo albo w lutym, albo w marcu wychodzą nowe mapy. Tych map jest trochę, więc e, więc i, to nie jest to, co było w Battlefroncie tutaj tutaj faktycznie jest co robić powiem wam, że, że jeszcze, jeszcze dużo czasu minie zanim mi się jakiekolwiek mapy znudzą, nie pamiętam dokładnie ile, ile tego wszystkiego jest wydaje mi się, że jakieś cztery ogromne tereny które są podzielone na mniejsze jakieś tam obszary które tworzą mapy, ale ale dokładnie tego nie pamiętam nie zwracałem w sumie na to jakiejś tam wielkiej uwagi Gra jest, gra jest po prostu genialna. Jeżeli, jeżeli multi, to, to w tym roku tylko B1. I w sumie, i w sumie zajęliście się. Eee, zajebiście się. No, z, zaskoczyłem tym, że, że B1 może być w ogóle Battlefield, może być aż tak dobry. Eee, dobra. Eee, myślę, że z B1 możemy skończyć. Eee, jak najbardziej polecam, ale ja osobiście polecam. Dla osób, którzy lubią multi a od kampanii daleko. Szczególnie, że w Titanfallu też słyszałem, że jest dobra i na pewno ją sprawdzę i na pewno ją porównam. Chociaż tam może być też bardziej taka szybsza jak w kodzie, więc słabe porównanie, bo Rafał już mnie zgasił. Niestety. Dobra, więc tyle. Myślę, że B1. Macie jeszcze chłopaki? Do b jakieś pytanie? Macie? Wiesz co? Ja grając w BT, więc to wcale nie jest w jakiś tam sposób... No, właśnie pewno, o, o tym chciałem też powiedzieć. No, no dobrze, że mi Wojtku przypomniałeś, no ale mów, no. Miałem takie straszne wrażenie, że gram w Battlefronta, tylko że w realiach II wojny światowej. Mhm. Czy, nie wiem, czy ty, czy ty grałeś w Battlefronta, ale... Grałem, czy grałem, tak, grałem. No, to fajnie, to powiedz mi, czy, czy też masz takie wrażenie, czy... Jedno, eee, nie, czy nie, nie, nie, Wojtku, takie... Wojtku, e, wszystko się zgadza. E, grałem w tą betę, ta beta chyba była na pustyni z tego co pamiętam. Mhm. E, tak, tak, tak, grałem, grałem w tą betę i od razu po tej becie stwierdziłem, o Boże, Battlefield to gówno, że to, to jest to samo co Battlefront, są te same, że to są asety, e, z, po prostu z, z, drugo, z, pierwszą wojną światową, tak, na, na Battlefroncie i i i, i, i, i tyle. I na ogół, właśnie, właśnie pamiętam, że ta beta strasznie mnie odrzuciła, ja tam chyba pamiętam, ja 15 minut to pograłem i ja powiedziałem, że ja to wyłączam, bo to jest takie słabe, że to szok. Eee, no ale myliłem się, myliłem się, Wojtku, miałeś dobre wrażenie, bo miałem identyczne wrażenie, ale pograłem na tych innych mapach, pograłem sobie na, i, na innych różnych trybach, po prostu da, dałem tej grze szansę, żeby, no po prostu dałem jej parę godzin, tak, takich wstępnych godzin, no i zauważyłem, że jest zajebista. że, że, że, że Dobrze, to że... nie my myliliśmy się, tylko po prostu, może był to kiepski wybór? Bardzo możliwe, że Dobrety, tak. Nie? Tak, tak, bo miałem identycznie, miałem jeszcze, no, jeździłem po tej grze. Co ludzie, co ludzie w niej widzą. Ale nie, nie, zu zupełnie, zu zupełnie co innego, wiesz, wybuch i tak dalej, wszystko na ciebie pada, niszczy się. Po prostu ta plansza naprawdę była słaba, bo, mm, jest tam taka bardzo fajna plansza, mapa w, w mieście, gdzie jest dużo budynków, gdzie wszystko się rozpieprza, że czołgi się wpierdzielają i to powinni dać do bety. I wtedy miałbyś zupełnie inny odbiór tej mapy. Szczególnie, że mówię wam, grafika tam jest przepiękna, ona naprawdę cały czas jest przepiękna, nawet jak gra tyle graczy. Chyba raz mi zwolniło przez cały, przez cały czas jak grałem, ale na ogół nie zwolnia, jest zajebis zajebista i, i twoje wrażenia Wojtku były jak najbardziej normalne, bo ja miałem to samo no, więc no, więc, więc, jeżeli właśnie drodzy słuchacze, tak jak Wojtek mówi ogrywaliście betę, to i się odbiliście, to to powinniście dać jeszcze start szansę, szczególnie jak lubicie multiplayera no, dobra, więc no nie wiem, no B1 chyba myślę, że mogę pomału kończyć, jak ja jak najbardziej polecam, znak jakości najlepszy shooter w tym roku i przez lata, jeżeli chodzi o multi i grajcie w niego, bo następne co DICE zrobi to będzie Battlefront 2 i okazuje się, że dopiero za 2 lata. Więc tutaj będą pewnie premiumy napieprzane w ten tytuł i tak dalej. W ogóle nie zauważyłem, że DICE sobie po... połączyło tytuły z właśnie Battlefield 4 Hardline. B1 i nie wiem, czy nie, nie Battlefront, ale nie jestem pewny. Wiem, że to jakieś tam wspólne konto jest teraz i coś tam i, i w ogóle nie mapy i tak dalej, jakieś aktualizacje. Eee, pierdu pierdu, Ale wiem, że łączą to wszystko razem. Eee, tak, dobra, więc B1 super eee, i jedziemy do, do ty Wojtka. Eee, Wojtku, grasz w Dotę i mówisz, że jest duża aktualizacja i się zmieniło bardzo dużo. Co tam się dzieje? No to zacznijmy od Adama i Ewy. To jest MOBA przede wszystkim, czyli gra, w której dwie drużyny tłuką się niemiłosiernie na różnych arenach, w różnych grach na różnych arenach, bo akurat w docie jest, w tej głównej grze jest tylko jedna arena, podstawowa mapa. W różnych konfiguracjach tam 5 na 5, 3 x 3 i tak dalej. W docie jest to 5 na 5. No i e, generalnie chodzi o to, żeby tego drugiego tam e, jak najbardziej zwyzywać po rosyjsku najlepiej. Ale jak przy okazji warto też wygrać tą grę. E, więc jeżeli się zbierze dobry team, każdy sobie wybierze bohatera e, albo jak to mówił pan Kaczerowski e, Herousa. Mm. co ja mówię kaczorowski, kaczor pan kaczor, aktor Hirosa jak sobie wybierzesz Hirosa i ten Hiros się zgra z drugim Hirosem to jest fajnie to po prostu taka arena no. to, jest, to, jest, to jest gra, która, która polega na tym, żeby drugą drużynę tam tam pogonić no i jeszcze oprócz tych graczy są też takie małe mopki tak zwane klipy, które nieustannie się pojawiają na mapie i idą cały czas w stronę wroga. Oczywiście z dwóch stron się pojawiają, więc gdyby nie było bohaterów, ten konflikt by się nigdy nie skończył. Bohaterowie mają przeważyć tą szalę zwycięstwa na, na jedną lub drugą stronę i na tym polega generalnie gra w, w gry typu MOBA. Dota jest jedną z kilku najbardziej popularnych na świecie gier. Jest to gra od Valve, e, czyli od czyli po prostu Steam, Gaben i tak dalej. Gdzieś tam obok Lola e, jest to chyba... Myślę, że popularnością dorównuje właśnie LOLowi. myślę, że Nie wiem, nie, nie chcę tutaj oczywiście przekłamać, bo zaraz ktoś mi powie e, Wojtek, to tam? Przecież LOL ma tam pół miliona więcej albo tam 7 milionów więcej użytkowników. Nie wiem, tego nie wiem. Wiem, że to na pewno jest jedna z najbardziej popularnych gier myślę, że jest spokojnie w pierwszej trójce myślę, że gdzieś tam taka, taka święta trójca to będzie to będzie właśnie LOL Dota i Heroes of the Storm od Blizzarda który to jest może i spoko, ale jest taki casualowy bardzo więc jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z tego typu grami, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłaby dla niego właśnie, byłoby dla niego właśnie Heroes of the Storm, aczkolwiek ja zacząłem od Doty i byłem od razu wrzucony na głęboką wodę i to daje taki efekt, że jak już umiesz grać w Dotę i grać się świetnie w Dotę, to każda inna moba wydaje ci się taka trochę banalna. No, to tak tylko to gwoli mm -hmm. uprzedzenia. Ale jeżeli ktoś chce poczuć mniej więcej, czym jest tego typu gatunek, to to wszystkie te gry, które wymieniłem... Jeszcze tam Smite'a można dodać. Smite też jest całkiem dobrą produkcją. E, czyli LOL, League of Legends, Dota, Dwójka, e, Heroes of the Storm i Smite to są takie cztery gry, po które warto sięgnąć. E, najprostsza z nich to chyba będzie Heroes of the Storm. Najbardziej taka... Hmm, taka może najbardziej nastawiona na... Uff, na dobre doświadczenie dla początkującego. Nie jest czy to dobrze. W każdym razie, jeżeli ktoś chce poczuć trochę bardziej akcję, bo tam się wszystko dzieje za pleców, trochę więcej dynamiki, to Smite tutaj będzie, będzie lepszy. A Dota, a Dota i, i, i LOL to są takie chyba królowe tego typu gier. No, to tyle ten wstępu. Mam nadzieję, że mniej więcej tam jakoś karkołownie wytłumaczyłem o co chodzi. Ale słuchaj, Rafał, po prostu możesz każdą z tych gier pobrać, bo są wszystkie za darmo. Po prostu są za darmo. Nie ma tam żadnych mikropłatności, które by przesądzały zwycięstwie, Oczywiście są mikropłatności, ale one zawsze dotyczą przede wszystkim stroju, jakiegoś tam ubioru, wyglądu, efektów świetlnych, czy czegoś takiego. Nigdy nie przeważają szali zwycięstwa na jedną czy drugą stronę. Nigdy nie dają tego busta do, do, do obrażeń, czy tam do czegoś innego. Nie? Więc to jest... I, I dlatego to są świetne rozwiązania, jeżeli chodzi o gry sportowe. No to, to już tyle tytułem wstępu kolejna duża zaleta tego typu gier jest taka, że one się ciągle rozwijają nigdy nie jestem w miejscu Pojawiają się nowi, nowi bohaterowie pojawiają się nowe umiejętności jakieś tam rebalanse zmiany na mapie jeszcze też charakterystyczną rzeczą w, tych, w tego typu grach jest to, że mm, charakterystyczną rzeczą dla Doty jest to, że to jest tylko jedna mapa to znaczy są tam gry takie casualowe bo, bo Dota jakby jeżeli chodzi o tą podstawową main Dotę to jest jedna mapa i stu kilkudziesięciu bohaterów do wyboru. To chyba 120 jest teraz, nie, nie jestem pewny. Bo to się cały czas, cały czas, tam się rozwija, nie? Jak zaczynałem, było chyba ich stu, stu kilku, teraz już jest 120. Jakoś tak. No, i tutaj jest jedna mapa. W innych to tam są jednak, tych map jest trochę więcej. Na przykład Smite oferuje to, że tam zagrasz sobie w grę, to możesz sobie wybrać jaki tryb, i tam masz takie gry, które potrwają od 10 do 15 minut. Jakaś tam arena, a możesz taką pełną grę, która potrwa, nie wiem, 40 minut, godzinę. Dota, wadą dota jest to, że ma tylko jeden tryb. I ten tryb zazwyczaj trwa około 40 minut, tak? Wydaje mi się, że to jest taka średnia, ale, przy, ale akurat wczoraj graliśmy z, z, z, kolegami z redakcji w grę, która trwała prawie dwie godziny, chyba tam. 110 minut? Jakoś tak? Niesamowita gra, ale męcząca. To jest po prostu męczące. Dlatego to nie jest gra dla każdego. Bo dwie godziny spędzić przy jednej grze i. No to jest, jest ciężkie. Jest to, jest to czasami, czasami wyzwanie. Pomimo tego ogromnej satysfakcji z wczorajszego zwycięstwa, to jednak było to dość męczące. I teraz. Yy, zmiany. Co się takiego stało niedawno? Otóż yy, weszła, yy, weszła łatka oznaczona numerem 7. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że Dota 2,7, bo to jest Dota 2. Ale ta zmiana wprowadziła tak dużo, ta łatka wprowadziła tak dużo zmian, że, że w zasadzie trzeba się tej gry trochę nauczyć od nowa. Oczywiście bohaterowie nadal mają podobne skille i tak dalej, ale mapa jest zmieniona. Zmienione są zmi są prze przeprojektowane postaci, Taka chyba najważniejsza zmiana, którą odczułem, to jest sposób poruszania się po mapie. Otóż dotychczas w docie było tak, że raczej były to takie dwa... był front, linia frontu, można powiedzieć, taka środkowa, który był rzeką. I ta rzeka dzieliła mapę na dwie... na dwa obszary. Po jednej stronie byli tam świetliści, po drugiej stronie mroczni i oni się tam nie, tłukli. I generalnie zazwyczaj polegało to na tym, że jednak... E, bardzo dużo czasu spędziło, spędzało się w swojej dżungli, tak zwanej dżungli w, w, swojej, w swoim obszarze, a gdzieś tam ewentualnie się robiło wypad do dżungli wroga, gdzieś tam jakiś gank, czyli takie, no, powiedzmy, atak z na na jakąś tam pozycję wroga, coś takiego się robiło. Pierwsza taka rzecz, którą zauważyłem w nowym patchu, aczkolwiek może to na poziomie tym takim najwyższym pro tak nie jest, może to są tylko wrażenia takiego gościa, który gra tam po prostu sobie tak forfannie. nie? To jest to, że nagle okazało się, że praktycznie cała mapa jest bardziej przystępna. Ja nie mówię, że nagle się cała, że to wychodzisz gdzie chcesz i robisz co chcesz, ale dżungla jest tak skonstruowana, że bardzo niewiele jej w niej widać, nawet jeżeli postawi się takie obser obserwatory, czyli takie, które odsłaniają fragment tej mapy, że potem tam widać, co tam się dzieje, nie? że ktoś przychodzi, to, to widzisz na minimapie, że tam klikniesz, to widzisz, co tam się dzieje. Ta dżungla teraz jest tak zagęszczona, że postawienie tam jakiegoś warda i tak ogranicza to pole widzenia, więc o wiele bezpieczniejsze jest poruszenie się po praktycznie prawie całej mapie. To jest pierwsza zmiana, którą doświadczyłem i która jest bardzo fajna. Naprawdę jest fajna. Jest nowy bohater, Monkey King. Monkey King, który dla mnie jest w ogóle błędem. To powinno być usunięte w następnym patchu. Dlatego, że to jest postać, która we wszystkich grach przesądzała o zwycięstwie strony, która miała tą, tego bohatera. I teraz jak to powiedział Kamikaze od nas z redakcji, że Monkey King to jest taki T-34, nie? Że nawet każdy wieśniak może do niego wsiąść i strzelić, nie? Po prostu. Więc to jest coś coś, coś takiego. Ale coś, coś ciekawostka. To jest postać, która sprawia ogromne problemy na tym poziomie, na którym ja gram, a ja gram na bardzo niskim poziomie, nie oszukujmy się, nie? Ale podobno winrate ma poniżej 50%. No, czyli więcej drużyn przegrywa z Monkey Kingem niż wygrywa z nim, co ciekawe, to jest ciekawe, bo bo moje doświadczenia są takie, że on po prostu roznosi wszystko, więc widocznie ci bardziej doświadczeni gracze już znaleźli sposób, pewnie gdybym przez cały ten ostatni czas, ten rok yy, grał w DOT nie byłbym oderwany od niej to by ten Monkey King nie zrobił na mnie wrażenia tak? bo bym znał wszystko by był na bieżąco i a dobra, nie kupię se to tam pacnę go tym i będzie święty spokój, ja tam uspokoimy ma no, Ale tak nie jest, nie? Muszę się na nowo nauczyć wszystkich przedmiotów, pojawiły się nowe przedmioty, pojawiły się jakieś tom. W tym czasie tego już nie wiem, czy to się pojawiło w ostatnim patchu, czy to się pojawiło na przestrzeni ostatniego roku, akurat jeżeli chodzi o ten przedmiot, ale jest na przykład tom, który pozwala ci levelować, tam co nieduży grosz możesz sobie pod level podnieść, także zmian jest całe mnóstwo i powoli, powoli, mozolnie tam się, się do nich y, trzeba przyzwyczajać. Ja nie wiem, czy ja będę grał tak w DOTę, jak grałem kiedyś, bo kiedyś grałem naprawdę tam, to była główna gra, w jaką grałem, bo przynajmniej dwie gry codziennie tam trzaskałem, to jeżeli każda gra 40 minut trwa do godziny, tak średnio, to sobie można łatwo policzyć, ile czasu zmarnowałem w życiu, grając w DOTę. W tym czasie musiałem już jakiegoś języka podejrzewam nauczyć, całkiem nieźle. Ale powiem y albo i dwóch, no tak, no ale, ale, jak to mawia też nasz kolega z redakcji Kankad, że, że czas spędzony na przyjemnościach nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Oooo, tak? te, te, Tej zasady się trzymamy. Bardzo dobre, no. No, także jest nowy bohater, znaczy, ten, oprócz Monkey Kinga jeszcze w, w tym czasie tego roku ostatniego pojawił się taki bohater, który zwie się Underlord i jest bardzo fajne, fajne tutaj szybkie, stane, stan, to po prostu polega na tym, że no, gdzieś tam zatrzymujesz przeciwnika i jakiś tam gość, który ma większe pierdolnięcie, może go szybko unicestwić. Jeżeli miałbym kogoś zachęcić do gry w, w mobę, jakąkolwiek, bo to nie chodzi o to, że nie będę agitował do T2, bo, bo jeszcze nie przelewu nie zrobił, ale ale to najlepiej jest z kimś. Chociażby z jednym znajomym, znajomą, dziewczyną, chłopakiem, czy tam kimkolwiek po prostu sobie zagrać razem. Wtedy te doświadczenia są wiele lepsze niż kiedy się gra solo, bo jak się wchodzi solo do tego świata, to wszyscy na ciebie krzyczą, że nie wiesz, co robisz, czemu tego nie kupiłeś, dlaczego zrobiłeś tamto i w ogóle wyjść i już jesteś zraportowany. Nie? Mhm. I to jest, ale to spoko, bo to tylko tak przez pierwsze 400 godzin, nie? a potem już jest trochę trochę lepiej. Nie? Świetnie. No, Także jeżeli ktoś może może kogoś wciągnąć jeszcze do, do, do Doty, to, do moby jakiejś, to wtedy te doświadczenia na pewno są o wiele fajniejsze. I jeżeli chodzi o Dotę, to jeszcze tutaj jest taka rzecz, która wyróżnia może tą grę troszkę z innych ale nie tam jakoś pozytywnie, po prostu wyróżnia to, że tutaj wszyscy, wszyscy bohaterowie są dostępni od razu. Nie musisz ich jakoś wykupywać za pieniądze w grze, nie? Że tam musisz tam ileś tam doświadczenia naruchać i tam jest jakaś rotacja, że na przykład w tym tygodniu mamy 10 tych dostępnych za tydzień, 10 innych. Nie, to są wszyscy dostępni cały czas, więc to może być trochę takie hmm, okej, okay, nie? Mam tam stół iluś bohaterów i co ja mam teraz zrobić z tym wszystkim? Kogo, kogo ja mam wybrać? To może być trochę przytłaczające na początku. Inne gry radzą sobie w ten sposób, że po prostu właśnie tą wspomnianą rotację stosują, gdzie jest tylko kilku bohaterów w danym tygodniu otwartych, a reszta jest, jeżeli sobie albo już ich wcześniej wykupiłeś, no, albo możesz sobie po prostu ich wykupić tam za jakieś doświadczenie w grze. Nie ma, nie, nie, w tych grach nie jest tak, że trzeba kupić sobie za realne pieniądze bohatera. Można to zrobić, można, ale można też kupić za pieniądze z gry, nie? Jakieś tam doświadczenie, to gdzieś tam zagrażysz gier, coś tam złota złapiesz, masz sześć tysięcy, to cię stać powiedzmy na tego, 7 to na tego. W cię wszystko jest od razu, więc to faktycznie może być takie trochę na początku a trudne, żeby po prostu to, w, to, w to wejść, nie? Także myślę, że, że, że te, to tutaj yy, trudno mi jest mówić, bo nie chciałbym zanudzać, nie? Jeżeli ktoś nie grał w dotę, to ja mu tam nie będę mówił, że teraz na przykład, nie wiem, tam ten przedmiot kosztuje trochę mniej, a tamten przedmiot już nie ma lifestyla, nie? A tamten coś tam, bo to po prostu i tak nikomu nic nie powiem, więc to będzie będzie tylko bicie yy, piany, czy tam raczej dla nie wody powinien powiedzieć. To nie o to chodzi. Ale wszyscy gracze, nie ma czegoś takiego, że ktoś podszedł do tego, patcha tam, a, tam, nie wiem, Warlock ma plus 2 do demerza, tam coś tam, nie? Tutaj się po prostu zmieniło mnóstwo rzeczy. Warto może jeszcze wspomnieć o interfejsie, który jest bardzo fajny teraz. Naprawdę przyjemnie się na to patrzy, jest taki unowocześniony. Jest taki Wcześniej był taki trochę, trochę, um, hmm, Podstający od tych standardów współczesnych, ale to jeszcze nie zostało wprowadzone do innych trybów gry, tylko do takiego Olpika, tak zwanego, gdzie każdy wybiera co chce, nie ma tam jakichś specjalnych reguł, nie ma tam jakiegoś kapitana, który wyznacza rolę, po prostu wchodzisz, masz drużynę, ja gram tym, ja gram tym, ja gram tym, nieważne czy tam będzie nawet pięciu supportów czy coś, to jest nieważne, to w tym trybie już wprowadzili bardzo fajny interfejs, bardzo fajnie to wszystko jest pochytane, tak bardzo fajnie zrobione wizualnie w, tym, w tych trybach profesjonalnych jeszcze jest po staremu, także to tak trochę odstaje od tego, co hmm. widzimy w Olpiku mm, no i to chyba tyle, jeżeli ktoś chciałby zagrać w DOTę to wiecie, gdzie mnie szukać, na w Project zawsze mnie znajdziecie, jako Old Upa, piszcie śmiało albo dołączcie do grupy fanów, tam DOTy napiszcie, że chcecie zagrać, to my tutaj przyjmiemy, otoczymy opieką, nauczymy yy, podstawowych zasad. A, ty... a że sami też się musimy przekonać jeszcze do tych nowych wszystkich zmian, nauczyć się ich, to będzie może nam nawet, nawet raźniej. Yy, w tej docie gra się po ilu? Czterech na czterech? Pięciu na 5 Pięciu na pięciu. Pięciu na, pięciu. Okay. Pięciu na pięciu, okay. a Mamy takich trzech yy, w, w, w redakcji stałych graczy więc dwa miejsca zawsze są wolne czasami jeszcze dochodzą dwie osoby no w każdym razie nie, nie jest tak, że mamy pełny team zawsze, więc jeżeli ktoś chciałby z nami zagrać to zawsze się znajdzie znajdzie miejsce hmm. Hmm. no dobra no to, to, to tyle tyle jeśli chodzi o dotę e, dobra, więc e, przechodzę ja do kącika VR e, słuchajcie, VR, VR e, VR ma się dobrze, na VR wychodzą gry w przyszłym roku Resident Evil 7 na którego bardzo czekam Myślę, myślę, że może to będzie pierwszy właśnie taki tytuł który trochę będzie to urządzenie sprzedawał zobaczymy już widziałem Ace Combat 7 też, też może być stosunkowo fajne szczególnie, że to jest specjalne urządzenie które bardzo dobrze się sprawdza właśnie w tego typu simulatorach Eee, tak, Wetek swego czasu wysłał mi odnowiony e, filmik odnowionego Red Alerta 2 na VR i powiem wam, że fajnie się gra w taką strategię na VR, że fajnie to wyglądało e, i bardzo chętnie bym w to zagrał. Szczególnie, że Red Alert 2 było bardzo dobrą grą i, i, na, i na VR, że po prostu fajnie to wygląda. Gra jest stosunkowo już stara, więc e, nie byłoby żadnego problemu, żeby, nie wiem, to działało jo. Albo żeby to działało chociażby na, na, na Playce, bo na kom komputerze to pewnie by nie było problemu aż takiego. Więc y, pierwsze, pierwsze takie wrażenia były bardzo fajne. Eee, słuchajcie, ale, ale chciałem przede wszystkim powiedzieć w tym odcinku o Batmanie. Eee, Batman Arkham e, VR. E, Rocksteady wypuściło swojego Batmana na VR. No i co? No i, no i słuchajcie, przyszedłem, zrobiłem wszystko, zrobiłem 100% i powiem wam, czy warto. E, przede wszystkim e, zacznę od, od, od, od minusów. E, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że zaczynacie grę, zaczynacie grać w Batmana. I teraz tak, gracie sobie w tego Batmana, jesteście w swoim pałacu wielkim tam, tam w Wayne Maynor, jesteście sobie i gadacie sobie tam z Alfredem, później, później po prostu windą zjeżdżacie, zakładacie strój, wchodzicie sobie do Batcave'u, w Batcave'ie wszystko poznajecie, co, co gdzie macie i tak dalej, no i wyskakuje wam informacja, że związana z fabułą, nie będę wam spoilerował, że gdzieś tam trzeba się udać. Słuchajcie, wy się gdzieś tam udajecie w jakieś tam morderstwo, w morderstwo coś tam się stało, i, i wyobraźcie sobie, że E, że macie taką sytuację, e, że, że jesteście po prostu na, na tym miejscu i dowiadujecie się, że e, to już jest połówka gry. W tym momencie to jest połówka gry, więc, e, więc e, tro, trochę słabo, trochę słabo, bo, bo ledwo co, ledwo tutaj zagościliście się, idziecie na już na, na jakieś śledztwo, i to jest połowa gry. Więc to jest największy minus tej gry, że, że mimo wszystko, no mimo i no jest trochę krótka, no bo słuchajcie, no ja 40, 40, 45 minut, no to mniej więcej może by mi tyle to zajęło z takim dokładnym przyglądaniem się i w sumie tak do, do dwóch godzin można ją spokojnie przejść, może nawet w półtora można ją zmęczyć, ale, ale tak tak na, na luzie do dwóch godzin ma się pogrze. Tak, więc to chciałem powiedzieć. No, eee, powiedz mi bo no. takie pytanie. Bo kiedyś miałem takie drobne doświadczenie, właśnie mogłem w tego Wurtandera na wieży. No, no. Ale wiesz, no to było tam gdzieś 10 minut maksymalnie. Zastanawiam mnie, jak już masz to na głowie, czy te półtorej godziny to nie jest już tak, że zaczynać się tu męczyć, albo głowa cię boli, albo tam. Znaczy, nie wiem, źle się ee... czujesz, jakieś takiego, jakie są efekty uboczne. Eee, Wojtku, e, cała co cała z tym wszystkim polega na tym, że mm, powiem Ci, że, że na przykładzie tego Batmana ja go nie przeszedłem na raz, e, bo w sumie można by go było przejść na raz, gdyby było po godziny, ale jeżeli chodzi o takie długie użytkowanie wiara, to w moim przypadku nie zauważyłem tego. Masz po prostu gry, które troszeczkę gorzej to implementują wszystko i całą tą imersję, że po prostu 5 minut i już ci jest niedobrze, już coś ci się dzieje w żołądku, już jest dyskomfort. I tak jest. I tak jest. I na przykład mi się to zajebiście podoba. Mi to nie przeszkadza. Ja nawet się cieszę, jak jak po prostu coś się dzieje z moim ciałem. Bo przynajmniej wiem, że to... Okay. No tak, no to, to jest trochę powalone, ale przynajmniej wiem, że to urządzenie działa i po prostu tak to ma być i super, no nie? Ale na, na przykład, nie wiem, czy słyszałeś o takiej grze, nazywa się Eagle Flight w której po prostu latasz sobie tam jakimś orłem i Ubisoft to wypuściło parę, parę tygodni temu i pomimo tego, że tam jest bardzo um, bardzo szybko się tam lata po tych miastach i tak dalej w końcu coś orłem i, i, i jest to, jest to dosyć szybka, szybka gra to nie masz żadnego odczucia jakiegoś tam wymiotnego czy coś tam w brzuchu się dzieje czy jakieś takie rzeczy a powiem ci szczerze, że wsiadasz do Drive Club'a Jedziesz te 10, 20, 30 mil, co jest bardzo mało, czy 40 mil i już czujesz jakiś dyskomfort. Czy grasz sobie na wiarze w e, Odyssey... O, już, e, Boże, e, Scavenger. Odyssey, Scavenger, już nie pamiętam, ale w, w tą jedną z tych pięciu gier. i Po prostu wsiadasz do tego robocika i za, zaczynasz się obracać i ja już czu, czuję się, że coś jest nie tak. Aczkolwiek mi się to podoba, mimo wszystko. Ale sporo osób... Po właśnie grając w, te, w tego typu gry, które, które, które chyba nie do końca dokładnie działają tak jak powinny. E, mogą po dłuższym czasie, po tych nie wiem, 15, 20 czy, czy pół godziny, już poczuć dyskomfort i już, już będą chciały. E, zdjąć to. Ja jeszcze później powiem, z czym miałem największy problem. E, bo katowałem się w jednej grze. Ile wytrzymam, to później Wam powiem. Ale tak, na gół, Wojtku, wszystko jest uwarunkowane tym, co twórcy zrobią, bo ja mogę grać w Tampera, który jest w sumie, który jest normalną grą, ale też jest opcja VR i tu nie ma żadnego problemu. I w większości grach możesz grać godziny, godziny, godziny i nie będzie problemu. To, to, to jest raczej kwestia indywidualna, ale na ogół nie miałem problemu, a chyba najdłuższa sesja z VR-em moja była, myślę, że około 3 godzin I, i nie miałem żadnych problemów z tym, bo na ogół sobie gram normalnie sobie gdzieś tam w normalnej gry, a później odpalam sobie VR-a, więc tak więc wracając wracam teraz do Wojtku do Batmana, wracając do Batmana ogólnie to właśnie przede wszystkim e, długość tej gry. No, mówię, no, półtorej godziny można to skończyć. E, jedyna fajna opcja w tej grze, nawet, nawet, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że koło godziny już możecie ją przejść. E, jednak, jednak wiemy, że to jest Rocksteady. Jeżeli ktoś grał w trylogię Batmana, tak, Arkham i, i to wszystko, wie, że tam jest fajny motyw z szukaniem zagadek od zagadki. I wy nawet nie wiecie, jakie to jest zajebiste, jak sobie jesteście na tym na tych śledztwach. Ja z, zaraz w ogóle wam powiem, co tam się robi, bo też się zastanawiałem, jak się gra na wierze Batmana. E, jesteście sobie na, na tych śledztwach i po prostu sobie gdzieś tam stoicie w jednym miejscu i musicie się przekręcać, coś tam patrzeć, spoglądać, kucać, żeby, żeby dorwać zagadkę. I jak ją widzicie, to strzelacie z... Z, z, tego swoje, z tej swojej smyczy, co ma Batman, i po prostu ją do siebie przyciągacie. Nawet nie wiecie, jaką to sprawia frajdę Friday, jeśli chodzi o zagadki, bo to jest zupełnie co innego, niż, że coś tam sobie rzucasz padek X-em. Batarang. Nie, nie, nie, nie. nie, Tutaj sobie po prostu musisz się rozglądać, musisz się przychylić, musisz, musisz zobaczyć, czy tam pod rurą na dole czegoś tam nie ma, i, i, i to jest zajebista sprawa. E, tak, więc zagadki w tej grze są naprawdę świetne e, chciałem, chciałem wam powiedzieć w ogóle o czym jest ta gra no bo oczywiście jesteśmy tym Batmanem i tak dalej no i, i cała łapca cała polega na tym, że po prostu rozwiązujemy tam jakieś śledztwo i nie walczymy z nikim e, tylko po prostu wchodzimy na różne miejsca dajmy na to zbrodni czy, czy w szpitalach czy róż, różnego typu miejsca i po prostu tam mając ten swój skaner który, dzięki którym skanujemy kości Jak pamiętacie z gry I mięśnie Czy czy, czy Tak tym, tym, tym skanujemy przede wszystkim I szukamy tam różnych poszlak i tak dalej Tym też szukamy zagadek I w ogóle to to ma tam milion opcji Poza tym mamy bataran, którym rzucamy Którym są mini gierki i tak dalej i, I czasami jest nam potrzebny Musimy nie wiem niszczyć kamerę Jakieś takie pierdoły ale to w kwestiach z Nijek. i ostatnią rzeczą, którą mamy to jest właśnie ta smiecz, którą sobie przyciągamy rzeczy i możemy to robić na milion sposobów więc to jest to jest cała gra, rozwiązujemy jakieś tam śledztwo krótkie, ale powiem wam, że jak gracie sobie na tym wiarze i przede wszystkim fa fajna sprawa jest, bo jeżeli odpalacie sobie Batmana, to macie opcję taką, czy będziesz grał stojąc czy siedząc i gra mówi ci, żeby lepiej stać grając, no bo jest wtedy większa imersja i ja powiem wam szczerze, że całą grę stałem, no i oczywiście miałem większą imersję, specjalnie sobie ustawiłem kamerę i tak dalej, żeby to dobrze mnie rozpoznało i znaczy, żeby, żeby mnie to dobrze uchwyciło przy staniu i po prostu całą grę stałem, dwa mowy w rękach i, i, i jedziemy i powiem wam, że, że motyw, w którym po prostu przeglądasz się w lustrze, jesteś tym Batmanem, widzisz, o oh że jesteś Batmanem i sobie ruszasz rękami, no bo mówy implementują ci tak, jakbyś miał ręce. No, no, no, no to jest zajebista sprawa, no po prostu to jest zajebista sprawa i, i po prostu polecam to każdej osobie. Słuchajcie, gra kosztuje z tego co pamiętam 84 zł. Więc to, to nie jest oczywiście full price eee, Słuchajcie, żeby Zrobić ją taką full całą Z zagadkami, które naprawdę jak w, w, w, Nie wiem W małej ilości gier Ale w tym Batmanie naprawdę dają radę I, i są zajbiste, bo Bo są zupełnie troszeczkę inne ni ni niż, niż normalnie Więc myślę, że takie przejście Takie całej, całej, tak wymaksowanie te, Tak jak ja, tak myślę, że Od 3 do 5 godzin Myślę, że za 84 VR, co jest troszeczkę innym doświadczeniem, nie zawsze lepszym, to nie znaczy, że lepszym, ale na pewno innym i, i, i bardzo fajnym doświadczeniem. Myślę, że to jest w miarę fair cena. To jest, dajmy na to, te jedna, prawie jedna trzecia pełnej gry, więc jeżeli więc, więc myślę, myślę że, że to nie jest aż tak źle. Myślę, że na początku jak będziecie grali, jeżeli ktoś kiedykolwiek zagra w Batmana, pewnie się zdziwi, że się dosyć szybko skończy, ale no niestety tak jest. Ale, ale myślę, że spokojnie drugie, drugie tyle przed nim. A, a jak nawet nie będzie chciał patrzeć na różne filmiki w internecie, to chyba nawet i, i dwa, trzy razy tyle. E, więc e, graficznie jest też całkiem nieźle. E, jak na tytuł na to powiem, że, że jest super. E, świetnie to wszystko wygląda. Albert fajnie wygląda, bo to jest osoba, z którą rozmawiamy. Chociaż rozmawiamy z, wielą, z, z, z dużą ilością osób mimo wszystko. E, fajne. Po prostu, po prostu gra się w to świetnie. Jest dosyć ciekawa fabuła, stosunkowo prosta, ale ale dosyć ciekawa i powiem wam, że to jest, to jest gra, którą trzeba brać pod uwagę, może nie trzeba kupić na 100%, ale trzeba brać ją pod uwagę, jeżeli chce się e, kupić wiara na e, playkę, e, więc weźcie ją pod uwagę, bo to jest dobry, do, dobry, dobry tytuł. I mi się w niego bardzo przyjemnie grało, i powiem Wam, że gdybym dostał możliwość za te same pieniądze, taka sama długość historii, biorę. Po prostu biorę, bo, bo, bo to jest świetne. Ja, te, ten czas po prostu bardzo szybko mi minął. No, prawie tak jak w, w multiplayerze Battlefielda. Więc jeżeli chodzi o Batmana, jak najbardziej polecam Chłopaki. Macie jakieś pytania do Batmana, czy mam jechać dalej? Um, um, nie. Mm. Możesz jechać dalej. Dobre. Próbowałem wykombinować, czy coś mnie interesuje. Nie, wiesz nie, co, ja znaczy, znaczy... Chcę zapytać to... o to, do czego kłócesz, bo ja myślałem, że, znaczy... że to aż tak nie ma takiego zakresu, że może stać. Znaczy świetne, może... Wiesz co, miałem... miałem. Był jeden, jeden uh, achievement, tak, uh, żebyś w oknie uh, Masz, bo tam jest, jest taka opcja noktowizera w, w Batmanie, że, że niby sobie tam przybliżasz, jak, jak weźmiesz ręką to jest w ogóle śmieszna sprawa, jak weźmiesz ręką jak gracie w Batmana i weźmiecie ręką czyli muwami, które trzymacie w ręku, blisko okularów to one zaczynają się przybliżać, tylko muszą być oba w tym samym, dajmy na to, nie wiem, miejscu, no mniej więcej jak je przybliżycie do, tej, do, do tego wiara, to, to obraz zaczyna ci się po, pomniejszać. Eee, więc taka jakby lornetka i był by taki achievement, żeby w oknie, jesteś na balkonie, żebyś w oknie zobaczył gdzieś tam jakąś skrzata, którym, w którym sobie jeszcze, jeszcze z, powiększysz ten obraz. I powiem Ci szczerze, że to okno, jak ja stałem, to te okno było tak na wysokości mojego pasa. I one na wysokości mojego pasa się kończyło. Więc autentycznie ja musiałem kucnąć, żeby to zobaczyć. Później gdzieś tam widzę, chociaż już, już, już pomału mi się gubił, pomału mnie gubiła kamera. Ale jakoś tak, tak po prostu mi się udało gdzieś, gdzieś tam dostrzec to. Widziałem po prostu, co przybliżyłem i faktycznie no, wpadł mi, wpadło mi osiągnięcie. Więc tak, Wojtku, może to nie jest regułą, tak, ale, ale czasami musisz się po prostu troszeczkę schylić, troszeczkę gdzieś, gdzieś tam wygiąć, jeżeli chcesz faktycznie, nie wiem, zobaczyć to to wszystko, chyba że wcześniej to spostrzeżesz. Bo no, bo, bo, no mówię, no tak jakbyś był w pokoju i, i siedzisz na środku pokoju, i gdzieś tam jest tam gdzieś ta kostka, i ty po prostu rozglądasz się i ją szukasz. I po prostu czasami czy musisz tam się przechylić czy coś, żeby ją dostrzec. I to, i to jest. I to, I to jest naprawdę zajebista sprawa. No, szukanie zagadek nigdy nie było tak fajne. E, no, no dobra, to chciałem tyle powiedzieć o Batmanie. Widzę, że w końcu mogę się wygadać ze swoim wiarem, więc obojętku um, mówiłeś um, o tym o tym e, złym e, odczuciu. E, czy na przykład po godzinie może się czuć źle i tak dalej? Więc słuchaj, słuchajcie, zrobiłem sobie eksperyment kiedyś. Wyszła gra, która nazywa się World War Tune. To jest takie coś... No na kompa chyba też powinno wyjść. To jest takie coś, to jest free to play, multiplayer, takie karykaturalne postacie, takie dziwne, ala... Parodia z, z Niemców, z Hitlera, jakichś takich rzeczy i po prostu w klimatach takiej drugiej wojny światowej, kreskówkowa, shooter, multiplayer Taki może trochę Team Fortress 2 z tym, że tylko chodzi mi o grafikę. Bo z grywalnością i jakością i w ogóle wszystkim to nie ma nic wspólnego. Tak czy siak, World War 2 beta jest na Stanach, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie wejdzie na PSN, nie na Stany i sobie ściągnie. Można pograć nie mając Wiara, ale, ale i tak nie warto, i tak nie warto. Ale mm, powiem Wam, że tamy. Także no to jest normalny shooter, sterowanie jest takie, że po prostu sobie chodzisz tym padem i w ogóle tym padem ma, macie taką opcję, że możecie obracać się analogiem. Normalnie ob obracam się analogiem plus, dodatkowo dochodzi ruch głową, więc, więc no, to, to jest jaka dodatkowa opcja. Albo po prostu padem możecie tylko i wyłącznie chodzić, a obracacie się tylko i wyłącznie goglami. Nie, nie miałem tyle miejsca, żeby to przetestować. Być może chciałoby to bardzo fajnie, ale wiem, że jak gracie multi, to twój przeciwnik niekoniecznie musi e, niekoniecznie musi grać na wyjarze. W związku z tym, no twój czas reakcji na takim wiarze będzie troszeczkę mniejszy. Tak mi się wydaje. Więc e, nie odpalałem tego, tylko po prostu sobie brałem e, sterowanie sobie analogiem i, i, i głową. I wyobraźcie sobie, że mm, ja już kiedyś mówiłem, że naj, mm, największy moment, w którym źle się czuję przy wiarze, to kiedy muszę operować e, muszę operować e, głową coś tam się rozglądam i chodzę analogiem i, i tu już mi się pieprzy to wszystko, nie zawsze ale, ale, ale jeżeli to w takiej sytuacji e, i czasami przy skokach, e, w rhyme Eee, jak skakało się robotami to po prostu no, no normalnie w rządku, jak, ja, jak mi skaczę i wyobraźcie sobie, że tu zrobiłem taki test że nie dość, że sobie chodziłem też jeszcze skakałem, bo były duże wyskocznie i chciałem zobaczyć ile wytrzymam i powiem wam, że no długo nie wytrzymałem bo tak po 7-8 minutach powiedziałem nie, nie, nie, dobra już, już mi starczy eee, strasznie źle się w to grało jeśli chodzi o właśnie tego typu em tego typu samopoczucie po takiej grze i w trakcie takiej gry to było stosunkowo słabe znaczy ogólnie, ogólnie gra nie jest na najwyższych lotów i ja wiem, że ona nie będzie jakimś jakąś tam rewelacj rewelacją jedynie plus, że ma być free to play, więc to będzie chyba pierwsza na razie gra free to play, która będzie na wiara. Chociaż jest jeszcze jedna gra, ale ona nie jest do końca free to play, bo trzeba sobie tam kupić piosenki, więc w ogóle odpada. Ale mniejsza o to. World War Two. przetestowałem batę, bardzo duże problemy z połączeniem się do internetu. Jeżeli w końcu pograłem, to udało mi się parę razy zabić na wiarze przeciwników, ale bardzo bardzo krótki próg wytrzymałości, jeśli chodzi o samopoczucie, więc no i jak najbardziej odradzam, od, od aczkolwiek jak macie sobie vr to, to możecie ją przetestować. E, tak. E, słuchajcie, macie 10 minut, więc jeszcze na koniec, na koniec tych, co mamy 10 minut, opowiem szybko o, o tym, co chciałem ogólnie powiedzieć o wiarze. ze e, Tampera sobie zostawię może w przyszłym roku. Za rok opowiem. E, więc słuchajcie, zastanawiałem się ostatnio nie, wiem, może, może zacznę od tyłu. Eee, miałem, miałem do okazji przetestowanie Super super Stardust Ultra VR eee, czyli Super Stardust Ultra plus dochodzi wam opcja VR i ta opcja VR polega na tym, że po prostu jeżeli graliście z normalnego Super Stardusta to mieliście opcję, że po prostu sobie chodzicie stateczkiem po takiej wielkiej, wielkim, wielkiej planszy i sobie strzelacie do, do różnych mapków, które wychodzą i po prostu obracacie się w kółko w planszy i one wychodzą i coraz więcej Falej, i falej i zbieracie i rozwalacie w ogóle kosmos. E, Wija, że doszło wam obce, że po prostu widzicie to z boku. Plus dochodzi wam jeszcze dodatkowy tryb, w którym wskakujecie do takiego statku i sobie nim, e, nim chodzicie, latacie, e, tak jakby po Jesteście po prostu w środku w i tak dalej i sobie po nim chodzicie. I to jest gra, w której... To jest, to jest właśnie tego typu gra, w której VR został dodany, że, że on, on normalnie sobie działał, ale okej, okay, wyszedł VR, to zrobimy VR do tej gry. I zrobili właśnie ten tryb i inny widok normalnej gry. I powiem Wam szczerze, że nie polecam Wam brać te gry na vr ponieważ ten dodany VR jest na siłę i to niestety widać. Nie podobało mi się to, jak grałem sobie z boku w, w tą normalną grę. Znaczy, normalnie się gra z boku, ale, ale po prostu jesteś w tym świecie i, i to jest obok ciebie i po prostu masz te odczucia wiarowe, więc to było dosyć e, średnie, no to mało wiara w wiarze bez szału, a jeżeli chodzi o ten, o ten statek, to wszystko wyglądało właśnie jak w tym Battlezonie, e, z tym, że jest tego dużo mniej i dużo, dużo słabiej to działa i w sumie... Nie było to aż tak złe, ale, ale, ale na pewno nie polecam tego tytułu na vr więc jeżeli macie VR, to zapomnijcie o tym. No chyba, że mieliście wcześniej ten tytuł, no to, no to ewentualnie tam dodatkowe rzeczy, ale powiem Wam szczerze, że jest to dosyć słabe, trochę w to pograłem i, i w sumie usunąłem i jest, jest beznadziejne i więcej do tego nie wrócę. I drugim, tak, drugą taką grą, w której właśnie ten VR jest dodany to jest Trackmania Turbo. Trackmania, czyli robimy sobie milion torów i jest zajebiście i... i... No i, i bardzo szybka gra, w której w sumie można sobie stwierdzić, że może Ci się poczuć niedobrze i faktycznie tak było i miałem takie odczucia. To jest gra właśnie, w której też już stwierdziłem, że wiarz został dodany tak? i cała opcja polega na tym, że na ogół macie tak, że całą grę nie przejdziecie na wiarze, tylko dochodzi Wam dodatkowy tryb, w którym dostajecie dodatkową ilość planszy, tych planszy jest dosyć sporo i po prostu sobie przechodzicie dodatkowe tryby, misje i tak dalej i, i, i, i to wszystko na VR-ze. I, i to tu akurat to sprawdza się troszeczkę lepiej bo bo tego jest dużo, zawartości jest dosyć sporo no i może ten VR jest, jest taki może, może może nie tyle ciekawszy co po prostu inny i nie ma takiej innej gry samochodowej bo to, na Drive Clubie wyszło to, to strasznie co chciałem powiedzieć jest tutaj takie to jest trackmania, więc macie bardzo dużo takich możliwości jak wjeżdżacie na samą górę pionowo i zjeżdżacie z samej góry pionowo w dół i, i w tym momencie czu, czułem się dosyć niekomfortowo, ale, ale... Jest tu tutaj pewna radość z tego wszystkiego i jest to dosyć ciekawe. Co poza tym, macie widok tylko i wyłącznie z tyłu samochodu, więc widzicie go z tyłu, całego kamera jest zawieszona za samochodem. Plus czasami, jeżeli faktycznie wjeżdżacie pod górę, to ona się przybliża no i to jest, to jest taka gra, dla której no nie wiem, no jeżeli bym, bym bardzo chciał zagrać w samochody na vr to chyba jednak wziąłbym tą Trackmanie, bo, bo Drive Cup jest straszny ale, ale jeżeli bym nie miał ciśnienia, to może poczekajmy na te gran turizmo, co tam się wydarzy nie wiem, no jest coraz gorzej podobno z tym VR-em, że, że już nie dają rady i w ogóle ten VR to nie będzie VR, tylko nie wiem um, oglądanie sobie z góry Ca, całej tej jazdy, no zobaczymy no, coraz bardziej mi się to zaczyna nie podobać jeżeli chodzi o Gran Turismo, ale, ale tego nie wiem zacznę w przyszłym roku e, słuchajcie zostało e, mi jeszcze 5 minut e, chłopaki w sumie e, nie mają zbyt dużo do powiedzenia więc ja wam jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy na zakończenie e, i wezmę was też do rozmowy, słuchajcie Słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Loot Crate. Słuchajcie, to, no, no, to ci co nie wiedzą, to słuchajcie, to jest taka skrzyneczka, w którą sobie możesz tam zamówić. W Polsce chyba też coś takiego macie. Z tego co się orientuję. Ale, no, najfajniejsza jest w Stanach. Macie tego różnego rodzaju. To jest taka skrzynka, za którą płacicie co miesiąc jakiś tam abonament. Dajmy na to, że ja zapłaciłem, dobrze, no, że u mnie to kosztuje około 25 funtów za miesiąc. I. I dostajecie sobie do domu skrzyneczkę, która jest na przykład związana z grami, i w środku jest od, od 4 do 6 gadżetów. Dajmy na to z grami, bo wziąłem taką skrzynkę. No i tam jest jakaś koszulka, jakieś tam figurki, tego, te, te popy, i nie wiem, i tam jeszcze jakiś otwieracz do piwa z falautem, i jeszcze jakieś takie tego typu rzeczy. I powiem Wam szczerze, że się w to wkręciłem, yy, i sobie zamówiłem. I być może nie, za, nie, nie do końca wiem, nie do końca daję sobie rękę uciąć, ale postaram się zrobić i wrzucić na YouTube'a bezimiennego. Jak sobie otwieram coś takiego i zobaczycie, co jest w takiej skrzynce fajnego, ja wam dokładnie opowiem, powiem co i jak i może będzie fajnie. Zajarałem się trochę tym tematem. Wziąłem sobie w ogóle naj, najdroższą opcję, jaką mają. Więc po sobie stwierdziłem, bo na ogół w tych lud są same t-shirty no i dziewczyna mi mówi Krystian, weźmiesz sobie to na rok, na chuj ci 12 koszulek. No i w sumie ma rację, po co mi 12 koszulek, więc wziąłem sobie najdroższą opcją, w której na ogół nie ma koszulek, tylko są na przykład już takie porządniejsze rzeczy, jakieś bluzy jakieś, jakiegoś tego typu rzeczy. No więc zobaczę, wziąłem sobie to na razie na 3 miesiące, więc to może być ciekawe dla graczy i dla wszystkich, co jest... E, co są z tym zainteresowani? Wiem, że mój najnowszy Lootcrate będzie z Assassin'em, z Luke'em Cage'em, z Firefly i jeszcze z Gears of War 4. Więc dosyć ciekawa skrzynka. Eee, zobaczymy. I ja wam to otworzę i postaram się wrzucić to na bezimiennego. Więc śledźcie Youtube'a, Facebooka i to wszystko. No no, dobra No dobra, to jak będziesz ten, to my to rzucimy u nas na, na no, no, ty, ty, no ty, ty, to, ty, tylko, tylko wyjdzie, nie mam pojęcia jak mi to technicznie wyjdzie bo nie wiem jak ja to do końca ogram, no nie? To, no, teraz jesteś, teraz wiesz jak już powiedziałeś, a to teraz nie, nie, nie, nie, bo mam pewien pomysł i mniej więcej wiemy jak ja to nagram i jak ja to wszystko zmontuję, tylko zobaczymy czy mi to wyjdzie, no bo nigdy tego nie robiłem, tak? Co innego. Krystian, w... ja mam doświadczenie, możesz jakby co na mój adres wysłać? Okay, okay, okay. Doświadczenie w tym Aha, spadaj. Dobra, Rafa spadaj. Ale śmiesznie śpiew jest, bo ten loot crate, loot crate to jest taka najbardziej oficjalna firma. To, nie wiem, oddajmy na to, oni to wymyślili czy coś. I oni mają najlepsze te rzeczy firmowane swoimi rzecz logami i tak dalej. E I na przykład mają ekskluzyjne rzeczy, że na przykład macie coś z Fallouta i oni tylko będą to mieli na cały świat i nikt więcej tego nie będzie mieć. I oni na przykład, nie wiem, dogadują się z tymi firmami, oni robią mi oficjalne rzeczy. Rzeczy są zajebiste, dobrej jakości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i co chciałem powiedzieć i najgorsze jest to, że to jest wszystko ze Stanów. I to jest wszystko ze Stanów. W ogóle jest to strasznie drogi. I teraz dolar poszedł do góry w stosunku do funta. Wiecie jak jest. I jest to drogie. I w Polsce też jest to drogie. Więc e, jeszcze dzisiaj mi to wysłali. Do dwóch, do dwóch tygodni będę czekał, aż mi to przy, przyślą. Więc e, trochę bieda. Tak czy siak. E, może być fajnie. Ja o tym opowiem. E, mam nadzieję, że, że, że dostanę coś ciekawego, że nie jakieś gówno. Zresztą zobaczycie. Postaram się to nagrać. E, po, po mało się będziemy żegnać. Słuchajcie... E, jakieś życzenia na, na nowy rok? Coś Wesołych Świat? Um, mówimy słuchaczom, czy, czy, czy nie? Czy odpuszczamy? Nie no, wypadałoby. No. Nie, no pewnie, ja, ja przede wszystkim no, życzę no, wszystkim no, dużo no. czasu na granie, bo w momencie, kiedy mamy taki wysyp gier, co by tutaj nie narzekać, to już naprawdę mamy sporo oczekiwania w odniesieniu do tytułów, które wychodzą i jednak większość z nich zasługuje na, na jakąś jakieś polecenie i można śmiało w nie pograć, zatracić się na długi czas, tylko no, zauważam, że ciągle tego czasu brakuje. Tak szczerze mówiąc, to naprawdę trzeba być zawziętym, żeby ograć większość tytułów jakichś takich większych, a, a co już mówić tutaj, wsiąknąć w coś takiego jak Wojtek dzisiaj opowiadał, prawda, więc myślę, że przede wszystkim więc... jakiegoś dobrego y, zagęszczacza czasu, który, który pozwoli Wam wyciągnąć więcej zby, albo, albo dobrej kawy, żeby móc i y, spać, no coś w tym stylu polecam i, i tego Wam życzę, a całą resztę to już sami sobie tam będziecie układali. No a ja życzę przede wszystkim równowagi, żeby gry były częścią życia, ale nigdy nie stały się jakimś obciążeniem prostu równowagi, no i zdrowia, bo zdrowie najważniejsze. Mm. Tak, a ja życzę wesołych świąt. E, słuchajcie, 75. odcinek podcastu Bezimiennego dobiega końca. Ostatni odcinek w tym roku. Zapraszamy w przyszłym. Widzimy się w przyszłym. Wystandardowo zapraszam Was na bezimienny.pl e, Tam jesteśmy e, na naszego stronę facebookową, wpadajcie też na zaprzejazdony Save Project do Wojtka, saveproject.pl wpadajcie też na portal.pl tam wrzucamy odcinki eee, Piszcie do nas maile jeżeli, jeżeli chcecie i słyszymy się w przyszłym roku więc było mi bardzo miło eee, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku życzę ja, czyli Christian Kender eee, Wojtek Kocjan wszystkiego dobrego, trzymajcie się i Rafał Radomiski. Wszystkiego najlepszego. Cześć, dzięki. Cześć. Więc widzimy się w przyszłym roku. Trzymajcie się, drodzy słuchacze. Wszystkiego najlepszego. Cześć.